I witamy bardzo serdecznie w 130. odcinku podcastu bezimienny. Standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kemner. Razem ze mną w studiu będzie. Rafał Radomyski, witam wszystkich, dobry wieczór, będzie z nami Tomasz Zawadzki, cześć wszystkim i to wszystko, słuchajcie w dzisiejszym odcinku, 130 odcinku opowiemy sobie o grze, która nazywa się Anthem, Tomek grał, Tomek grał dużo, miałem do niego dołączyć, ale tym razem nie wyszło. Eee, więc więc Tomek powie nam e, czy jest to dosyć dobra gra, czy warto ją kupić Czy, czy w ogóle może konkurować w jakiś sposób z Destiny albo z Division albo z czymkolwiek takim Bo to w sumie jest do tego jak najbardziej podobne e, No i zobaczymy czy jej sobie dobrze poradziło z tą stylistyką I w sumie z taką jakby nową koncepcją gry dla nich przynajmniej jeśli chodzi, jeśli chodzi właśnie o multiplier jakiś tam drużynowy z lutem i tak dalej, sci-fi, te sprawy więc Anthem będzie dzisiaj w temacie głównym no poza tym powiemy sobie różne dziwne, fajne, ciekawe rzeczy i oczywiście już z chłopakami rozkminialiśmy e, jakie będzie pytanie konkursowe w tym odcinku no i ko konkurs oczywiście jest i pojawimy o nim e, na końcu odcinka E, dobra, słuchajcie, 130 odcinek, lecimy 25 luty, tym razem nagrywamy oddzielnie, Rafał jest w Grodzisku, Tomek jest w Gdynia, jestem w Anglii, w Bormow. I słuchajcie, jedziemy, Hyde Park, e, Rafale, co tam u Ciebie słychać? Hmm, hmm, hmm. W sumie to głównie Xbox, znowu, e, tak, się, tak się składa, e, ale po kolei. Przede wszystkim jak ktoś widział na grupie to z fajnych ciekawostek dofrunęła do mnie paczka z trzema tomami z kolekcji komiksów Transformers pełnej, kompletnej i muszę przyznać, że niesamowicie dobre na mnie zrobiła wrażenie. Jeżeli ktoś się w jakikolwiek tam sposób jeszcze tam zastanawiał, wahał, to jestem w stanie polecić i w pełni się wycofuję z, z, z jakichś obaw, które miałem przed, przed tą decyzją, żeby to zaprenumerować, bo jakość wykonania naprawdę robi wrażenie I, i druku, papieru, materiałów dodatkowych zawartych pomiędzy gdzieś tam odcinkami takich, wiecie, typu wywiady, jakieś tłumaczenia. Tam trochę było perturbacji, szczególnie na początku tych historii, bo yy, w dużym skrócie cała historia miała się zamknąć w czterech odcinkach, a, a potem okazało się, że wielki sukces, no więc tam różne były, wiecie, hity. W Anglii zaczęli to pisać po swojemu, w Stanach po swojemu, jakoś tam wzajemnie się musieli uzupełniać. I to wszystko można sobie tutaj poznać pomiędzy właśnie również odcinkami. Swoją drogą zabawne jest to, wiesz, żeby czytać, jakie oni mieli wtedy w takie fajne, czerstwe dialogi i po prostu to wszystko, wiesz, brzmi jak historyjka, wiesz, na pudełku płatków opowiedziana po to, żeby po prostu dopisać jakąś fabułę do zabawek, nie? I, i specjalnie takie, wiesz, w bodajże tam w drugim chyba, czy trzecim zeszycie, taki wiesz, na dwie strony wielki obrazek, który wiesz, przedstawia wszystkie roboty i każdy mówi, jaką ma zajebistą moc, nie? Po to, żeby właśnie wiesz, tak jakby to było z opakowań tych transformerów zrobione. No więc kolekcja jest zajebista, fajne gadżety też do niej dodali, zajebisty plakat, fajne breloczki i w sumie się już nie mogę doczekać yy, kolejnej przesyłki, ale tak sobie yy, czytam to powolutku i staram się nie łyknąć wszystkiego od razu. Eee, okazało się, że już w tych w ogóle, w tych pierwszych tomach e, trafiłem na swoje e, takie niedokończone, jakby nigdy nie zamknięte wspomnienie z dzieciństwa z przed dobrych 25 lat co najmniej, kiedy jeden z tych komiksów e, z polskiego wydania właśnie dwuzeszytowy jako dziecko miałem okazję czytać, bo mój brat kiedyś się kupił i to była taka pojedyncza w ogóle sytuacja. Nie miałem ani poprzednich, ani późniejszych numerów, a akurat to był kluczowy, bardzo taki można powiedzieć brutalny moment w historii, no bo wyobraźcie sobie, że, że, że zaczyna się ona od tego jakby pierwszy obrazek, że wszystkie transformery, czy też autoboty w zasadzie wiszą do góry nogami w jakiejś tam jaskini i po prostu są nieżywe i w ogóle wszystko jest takie, wiecie, totalnie popierdolone. Masz wrażenie, że to już jest jakiś koniec, nie wiem, historii, nie? A dopiero teraz, po, po 25 latach mi się udało, wiesz, doczytać, jak do tego doszło i, i co się wydarzyło potem, nie? Więc to jest takie mm, dosyć szczególne uczucie, muszę przyznać. Yy, to tyle, jeżeli chodzi o, o formę jakąś papierową, makulaturę i tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o kino, to skupię się tylko na tym, żeby powiedzieć, żebyście odpuścili sobie Kobiety Mafii 2 zdecydowanie, jeżeli już po prostu... Eee, e, ja idę w piątek tam... do kina na to. Słucham? Mówię, że w piątek do kina na to chcę jeszcze. Wiesz co, bardzo długi film, 138 minut yy... i o ile nie są rzadkością opinie, że to po prostu jest poskładane, wiesz, jak... Te wszystkie inne filmy, jakby Wegi poskładane są z jakichś takich motywów, yy, wiesz, nakręconych trochę bez ładu i składu, bez jakiegoś kleju, potem wrzucone wszystko naraz yy, do jednego worka i, i puszczone w kinie. To tutaj jest jeszcze gorzej w tej kwestii. Nie? Wątek się zamyka powiedzmy po 40 minutach po to, żeby się odpalić przed końcem filmu. Kompletnie to jest wszystko wiesz, popierdolone. Eee, kompletnie nie wiadomo po co są niektóre wątki takie. To wszystko jest po to, żeby ewentualnie jeszcze pociągnąć tam w kolejnej części, bo oczywiście już jest zapowiedziane, że będzie kolejna część. Taki spoiler na koniec. I, i słabe to jest. Słabe, słabe oczywiście. Kino... <śmiech> Dzięki, Rafał. Dzięki, kurwa, Rafał. No, no, dobra, do? no nie, nie ma się czego tutaj spodziewać. Oczywiście jest wprowadzenie nowej postaci, bo, bo tam się, wiesz, nie można na tych samych gębach cały czas yy, wszystkiego prowadzić, więc tam się, wiesz, Adamczyk pojawia. Yy, człowiek, który był papieżem, tak? Teraz jest gangsterem jakąś tam ma córkę i w sumie chyba jedynie gra takiej młodej na mało laty jego córki jest, jest w sumie tutaj fajna. Nie wiem, nie pamiętam jakby nazwiska tej aktorki, bo niespecjalnie mam pamięć do tych imion i nazwisk, celebrytów, nazwijmy to, ale, ale ona fajnie w miarę grała, ale no nie, no to naprawdę było przeze mnie potraktowane jako strata czasu. Przy czym, jeżeli już jesteśmy przy kwestiach kinowych i filmowych, to słuchajcie newsy dzisiejsze o oskarach na pewno gdzieś tam wam mrgnęły od rana, co? To zostaw je dalej Rafał, zostaw no Tak, je zostawiamy na newsy też. dobra, to, to, to przewijamy. Tak, tak bo, bo, ja, bo ja też chcę o tym pogadać, no. Nie ma problemu, to przewijamy. No i teraz, jeżeli chodzi o gierki. Game Pass zobowiązuje. Zobowiązuje do łykania wielu tytułów, naraz odpalania, próbowania i próbowania, co chwyta. Nie pomaga natomiast to, że co chwilę jeszcze w każdym miesiącu dodają nowe gierki dwa razy zasilenie, więc ciężko jest sobie wytrzymać zgodnie ze swoim planem jakimiś tam kolejności, bo, bo, bo co chwilę wjeżdża coś nowego. To, co zrobiło największe na mnie wrażenie ostatnio, przez ostatnie dwa tygodnie, to zdecydowanie remaster Halo. Halo 1 grałem w oryginale kiedyś na PC-cie jeszcze, bo to jest strasznie stara gra. I bardzo fajnie jest zremasterowana przy okazji w ogóle wypuszczenia całej kolekcji, czyli tam są części, jeżeli dobrze kojarzę Tomek, od pierwszej do czwartej, prawda? Wypuszczone wszystkie i ten remaster gdzieś tam pod Xbox, Xbox One Xa i, i pc został chyba wypuszczony jakiś czas temu cały czas wjeżdżają do niego aktualizacje pod kątem multiplayera i, i tam wiadomo, że coś, coś się dzieje, mnie interesuje w sumie tylko ta strona fabularna Yy, zajebista to jest gra. Dobrze mi było wrócić do niej, bo, bo po prostu momenty takie epickie, gdzie oni tam przygrywają odpowiednią muzyczkę, kiedy idziesz tłuc te śmieszne kosmoludki, to, to, to jest naprawdę fajna zabawa, pomimo, że oczywiście yy, utrzymana w klimacie sprzed piętnastu lub więcej lat i, i tego się nie da ukryć. Yy, ale co mnie niesamowicie zaskoczyło, nawet zgrałem sobie jakiś zrzut ekranu, taki filmik, który, który może podepniemy gdzieś tutaj pod odcinkiem, to jest to, co Krystian na pewno tego nie widział. Tomek, nie wiem, czy w sumie nie pamiętam, czy ty mi odpisałeś, czy nie, czy zwracałeś na to uwagę czy znaczy, jeżeli chodzi ci o kolekcję, to ja grałem we wszystkie oryginały, a potem grałem jeszcze w tą całą kolekcję zremasterowaną. Nie? Tak, tak, tak. No to, to, różnica to, to jest mówi... fajnie pokazane, jak wygląda to, kiedyś, to mówiłeś, ale y, chciałem po prostu zwrócić uwagę na fakt, że y, pod przyciskiem tak zwanego selektu w Xboxie, czyli zwykle tam jest jakaś mapa. Yy, ukryta, czy, czy coś ten desen, jakaś tam dodatkowa funkcja. Yy, mamy tutaj po prostu na żywca przełączanie się pomiędzy trybem oryginalnej grafiki, a właśnie tej zremasterowanej. I to po prostu działa bez żadnego opóźnienia. Dokładnie jakby to była gra jakaś... Yy, pokazowa Dokładnie taki efekt był pokazywany na y, jednych, jednym z targów, chyba tych Warsaw Game, y, Games Week, które, y, na których pokazywali przed premierą jeszcze możliwości prosiaka, y, korzystając również z przedpremierowej jakiejś tam specjalnej edycji Horizon, Horizon Zero Dawn czy wiesz, to jest taka gdzie, różnica w grafice jak pokazówka Atema na E3 a teraz jak masz sklepową wersję nie? no dokładnie szczególnie, że tam w ogóle wiele elementów się bardzo różni graficznie, ale yy, jednocześnie nie wszystko wygląda, bym powiedział niebo na przykład robi większe wrażenie w oryginale czasami, bo jest bardziej przejrzyste a tutaj jest zrzucona taka atmosfera trochę i ona jakby wygładza to niebo, przez co nie widać tak do, dokładnie tego pierścienia, tak, który tam się pojawia, wiesz, w jedynce i, i jest tak bardzo widoczny mhm. na każdym etapie, więc warto jest podczas gry sobie przełączać pomiędzy jednym a drugim, gdzieś tam to sobie porównywać I, i w ogóle to zajebisty zabieg, bo to tak, wiesz, w momencie kiedy masz tam jakiś mniej ciekawy fragment, kiedy sobie tam coś biegasz, eksplorujesz, to dodatkowo sobie urozmaicasz grę właśnie takim zabiegiem i fajnie, że im się chciało coś takiego wprowadzić, bo jakby nie patrzeć to... to od strony technicznej z ciekawostek, to ci powiem, to jest zrobione, że tu masz, tu masz dwa silniki naraz działają podczas jednej gry, to jakby się naraz grał w dwie gry, dlatego możesz się przełączyć automatycznie z jednej wersji na drugą, tak? To nie jest żadna nakładka graficzna czy coś, po prostu masz dwie na gry lecą naraz dwie. włączone, nie? Tak, no to tak. właśnie tak się zastanawiałem, jak to jest zrobione technicznie, bo, bo wygląda to zajebiście i nie ma żadnego wiesz, efektu ułamku sekundy laga pomiędzy zaczytaniem tych tekstur, tak? on nigdzie nie szuka ich, tylko po prostu czuć, że ma je wiesz, od razu pod ręką gdzieś tam w ramię. ale to działa tak w każdej części, czy jedynkę tylko tak zrobili, kojarzysz? Nie, jedynka i dwójka. Jedynka trójka i dwójka. I już masz, niedostępna taka opcja jest. No okej, okay, trójka w trójce, leci. W trójce, czwórce i w ODST dostała aktualizację, chyba jedynka i dwójka też, ale tu mogę się mylić, ale e, czwórka od i trójka dostały aktualizację pod 4K jeszcze nie? Mm -hmm. na Xboxie One X. Mhm. więc dziwne jest to, a czy dziwne, no fajne to jest to bo oni tą grę nadal, wiesz, aktualizują nadal tam nie, dokładnie, ja robią, przeszedłem, wiesz, grę, jakieś że... tam ze trzy plansze potem zrobiłem sobie kilka dni przerwy i odpaliłem teraz znowu w, w piątek i patrzę, że mi się aktualizacja ściągnęła, jak wyszedłem do menu nie, że tam jakieś nowe, wiesz, mapy coś tam jeszcze, jakąś tam dorzuciliśmy no. jakiś tryb, nie więc to, to, to spoko. I... Ja to wiesz, już jest taki hot dla największych fanów, większych fanów nie? No bo o tej grze nic nie słychać, wiesz, prawie nikt nie gra, wiesz, nie ma żadnych e, nie ma żadnych spójności. Znaczy na pewno, na pewno jest multi... cały czas aktualizowane. Oczywiście, wie? że na pewno, że wiesz, y, to jest ich ikona, nie? I, I to jest taki. Microsoft za wiele zajebistych nie, rzeczy nie zrobił, ale Halo to akurat im się udało i to trzeba przyznać i ogólnie cały ten motyw mnie rozbraja za każdym razem, jak po prostu mi się odzywa Cortana która została wprowadzona, wiesz, przez Halo jako ta sztuczna inteligencja wspierająca cię, a oni potem, wiesz, w ten sam sposób sobie nazywają y, swojego asystenta, wiesz, wirtualnego w, w Windowsie, nie? Więc tego typu zabiegi to jest, to jest jak dla mnie. Pomimo, że nie działa oczywiście i, i jest główne, mnie, Jeżeli chodzi o y, tego typu jakieś usługi. No, natomiast, no, sam fakt pomysłu jest dobry, nie? Tylko ktoś tam jednak czasem pomyśli no więc Halo jak najbardziej śmiga sobie ok. no i w ostatniej aktualizacji tej tej powalentynkowej, czyli z drugiej połowy z drugiej połowy lutego wjechał również Batman, Batman w postaci dwóch staroci w pakiecie odświeżonych, czyli mamy Arkama i, i tam return no return to Arkam i coś tam jeszcze, nie takie dwa tytuły nie pamiętam tego drugiego, bo zacząłem od tego pierwszego grać z 2009 roku, który się w tym zakładzie zamkniętym yy, akcja rozgrywa. I wiecie, że to jest mój pierwszy Batman, nie? Z tych wszystkich nowożytnich yy, gierek I, i faktycznie cholernie, wiesz, po, podobny jest ten system do Spidermana, tylko że po prostu w spider jest o niebo lepszy i, i dopracowany już, natomiast no przyjemnie się w tego Batka lata i, i coś tam sobie, wiesz, kopię, śmigam. Nie jest to moja ulubiona postać, ale trochę się wkręciłem i na razie na razie na tej grze najwięcej się poświęcam w ostatnich dniach. Eee, no i... Znaczy, R Rafale, poczekaj, poczekaj. Powiem ci, że jakbyś zagrał w całą trylogię Batmana, bo musisz to odczekać to byś sobie stwierdził, że w sobie ten Spider-Man to wziął wszystko z Batmana, całą, całą tą walkę Jednak wydaje mi się, że Batman zapoczątkował tego typu walkę Później, podobnie, oczywiście, więc, że, że Batman ba nie, to ba to, to że Batman zapoczątkował A, tę walkę to, że w jedynce było to dosyć słabo zrobione, albo może nie tak super jak tam dalej, bo, bo w kolejnych częściach było to bardziej efektowne ale mimo wszystko znaczy, bardziej Spider-Man wzorował oczywiście, się na Batmanie. Nie? Oczywiście, że się wzorował tak. na Batmanie. Tak samo w poprzednich częściach ten system walki już y, był zaczerpywany z Batmana i porównania ku temu są stosowne, wiesz, gdzieś tam na YouTubie też do obejrzenia na ile podobny ten system walki jest. I nawet układ przycisków jest przecież podobny, tak? Bo jeżeli chodzi, wiesz, o kopnięcie pod X-em czy też kwadratem albo pod trójkątem czy Y-kiem y, blokowanie, prawda? Czy też kontra. Więc to jest bardzo podobny system jednoznacznie, wiesz, wzorowany na tym wzajemnie, ale y, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby całą serię Batmanów y, nadrobić i, i nie mogę się doczekać, jak wszystkie będą w Game Passie, bo to będzie najlepsza okazja, y, ale y, zmierzam do tego, że w Spider-Manie jest taka plastyczność tej postaci, y, która nawet na Tomku zrobiła wrażenie, który po prostu grał we wszystkie Batmany i widział, że tutaj to połączenie jednak jest inne. Poza tym on śmiga bez peleryny, więc cały czas podziwiasz ten jego widok, a niezależnie od tego jak fajne nie wychodzą animacje w Batmanie to jego ta peleryna zawsze w pewien sposób zakrywa i, i nie do końca widzisz co on tam wyprawia szczerze mówiąc pod nią yy, nawet jeżeli akurat fragment walki powiedzmy wygląda zajebiście nie? Yy, więc dalej Spiderman najlepszy i dla mnie też będzie najlepszy jako w ogóle bohater, ale Batman jest spoko i sobie tam w niego gram no i co no i tyle jeżeli chodzi o gierki Trochę tam odpaliłem wiara z okazji jakiejś tam wizyty kolegi i przypomniałem sobie, jak, jak to zajebiście jest odpalić tak. sobie Gran Turismo i jakieś tam inne historie. Mam w sumie też dosyć mocną mocne postanowienie poprawy w kwestii zakupu kilku tytułów w najbliższym czasie i faktyczne wejście do nich, takich właśnie typu bitsejbr wyczynowy. Trochę, żeby, żeby właśnie się czasem zmęczyć, poruszać i, i oderwać tak fizycznie bardziej od tej rzeczywistości i takie mam dwa tytuły, ale to na razie nie będę ich zdradzał, które sobie gdzieś tam wyczytałem, one w sumie nawet w pudełkach nie są dostępne, więc trochę mnie blokowały i nie słyszałem o nich wcześniej, ale i oceny i różne inne rzeczy są dobre, więc więc może sobie poniesięgnę, bo głośno o nich na pewno nie było. No to tyle. Mhm. No to spoko. Standardowo Rafał, 20 minut. Tamku, co tam u ciebie? No poczekaj, łączę sobie to, co zapisałem, bo trochę mi się działo przez ten czas. A, mi jak, też. Od mi ostatniego też, nagrywania. Tak. Oczywiście, bo, bo, to my, bo Rafa mówi, że przecież tydzień temu ostatnio był odcinek i w ogóle nie. czemu to <śmiech> bo tak wcześniej, a mamy tyle, tyle do powiedzenia, że wow. Ja też mam od no ale, odpędza, słuchaj, no. ale karny kutas ci się należy za składanie jednej ścieżki kurwa tydzień. To, to trzeba powiedzieć. <śmiech> <śmiech> Oczywiście, no słuchajcie, po, poprzedni, poprzedni odcinek był awantura, czy dzisiaj nagrywać, czy nie. No ale 13 lutego nagrywaliśmy poprzedni odcinek, Odcinek, co zresztą było widać po newsach i wszystkich innych głupotach, które tam się działy na tym odcinku, eee, a Dobrze. dopiero 20 wylądował na programie i teraz pytanie, jak <laughs> jeszcze tyle czasu, przecież tu wystarczyło, kurwa, zaplodować na żywca i, i, i koniec tematu, ale nie, pan profesor, kurwa, musiał, wiesz, wymyślić coś innego i, no i, i, i, tak, i do dwudziestego tak, i tak poczekać. Sporo... Sporo rzeczy tam zostawiłem to raz, a dwa, że nie miałem czasu. Czy w ogóle myślałem, że najlepiej by było go składać na twoim laptopie wracając do domu? Tak, sobie jakoś, jakoś nie słyszałem tej propozycji, kiedy wracaliśmy. No wiem, no bo ch chciałem po prostu poświęcić ci cały swój cenny czas, nie? Bo zobaczymy się dopiero... No, za dłuższy czas w sumie. Tak, tak czy siak, no byłem na wakacjach i tyle. Tomku, więc jedź. Rafał powiedział, że odkurzył gogle VR i też właśnie muszę się przyznać, że wiecie, my tak my tak się rzuciliśmy na te gogle, wiecie, uuu, mesjasz gier w ogóle, już gry w pogodą, wirtualna rzeczywistość, a za w ogóle tutaj. Ale no to pokazuje właśnie, w jakim momencie jest wirtualna rzeczywistość, no ale mniejsza sypia. Kupiłem sobie Dirtarelli w wersji VR, bo była fajna promka na PlayStation Store za 44 zł i szkoda było po prostu nie, nie skorzystać no i odpaliłem sobie w końcu tego dirta, naczytałem się o nim, nasłuchałem, że to jest, wiecie, no coś rewelacyjnego i no muszę przyznać jedną rzecz. Przy zostawieniu na przykład z Gran Turismo Sport, czy chociażby Drive Club VR, no to Dirt VR jest jednym z lepiej zrobionych takich racerów, jak chyba nie jedynym na VR. Jest trochę fajnych opcji, że można sobie ustawić ten komfort grania. Początkowo dziwnie to wygląda, wiecie, samochód na zakrętach się przechyla, tak jak są wagoniki w Luna Parku, wiecie, to, to taka kompensata, żeby ci się w głowie nie kręciło, ale w momencie, kiedy to wszystko wyłączy, no to rzeczywiście auto trzęsie i no, no, fajnie się gra, no, no to jest po prostu dirt rally tylko, że w Wiarze. Ale co jest lepsze, perspektywa lepsze, lepsze swoje. w kontekście na przykład Gran Turismo, bo w, w samym GT to mnie najbardziej wnerwia, tam co prawda to to jest tylko uproszczony tryb rozgrywki. Nie można całej gry sobie odpalić, bo po prostu nie wyrabia na te mhm. modele i, i, i to, co oni tam wiesz graficznie przygotowali. No to tu masz po prostu całą grę, całą grę tylko że VR, nie? No okej, okay. ale jeżeli chodzi na przykład o patrzenie się w przód i dostrzeganie szczegółów drogi przed tobą, no bo w Gran Turismo przez to, że ten ekran nie jest wysokiej rozdzielczości, znaczy te ekrany w goglach, to... nie no jest pikseloza, ale jest, jest dobrze. No mówię ci, graficznie to wygląda najlepiej chyba z tych wszystkich części, jakiej, z tych wszystkich gier, jakie, o jakich mówię. Może mówiłem, to w sumie nie? wynika ze zróżnicowania trasy, bo, bo, bo na Gran Turismo, jak latasz po tych yy, torach typowych, to, to one mhm. troszeczkę więcej widzisz przed sobą, trochę bardziej dopatrujesz się szczegółów. Na trasach rajdowych których to jest inna specyfika, więc może to z tego wynikać. No tam powiem ci, że cięcia są w grafice, bo no, no nie mówiąc o tym, że po prostu no, to jest rozdzielczość VR, ale jest jedna śmieszna rzecz, że po prostu mm, ja zawsze lubię w, w grach VR robić coś, co, co, co nie powinieneś zrobić, na przykład wiesz jadę, jadę samochodem i nagle wstaję i wychodzę, nie? Przed, przed auto i steruję autem, tak jakbyś wiesz zdalne sterowanie ja miał i się patrzę na to auto z boku, nie? Ale masz taką e, możliwość? To granturizmo ci wyczernia ekran, jeżeli gdziekolwiek wyjdziesz. Tak, nie, za... tutaj możesz, tutaj możesz możesz po prostu stać, pójść obok, obejść całe auto i auto, no właśnie to jest umowna rzecz, bo w ogóle jeżeli ma. wyjdziecie z auta, po, auta nie ma. To jest tak jakby macie połowę auta, kół nie ma, nie macie maski, nie macie niczego, wiecie, wszystko jest cięcia kosztów i oszczędzanie mocy, ale to komicznie wygląda, nie? I właśnie jestem ciekaw, e, że fizyka auta jest liczona, wiecie, niezależnie od tego, że w ogóle auto nie ma kontaktu z nawierzchnią, a to wszystko jest liczone, nie? Nie, no bo koła tam są, tylko nie mają iściwiło. tekstur. To, to wiesz, to w tym no, kontekście. No dokładnie, działa, więc to jest. Nie? No jak, jak sobie po polutku po nie wiem, jeszcze raz włączę, bo na pewno sobie pogram w to, zrobię parę zdjęć filmików i już na grupę, bo to opowiedzieć jest ciężko, ale jak zobaczycie, to będziecie śikali ze śmiechu, nie? Więc, no, więc pograłem to, to, to sobie z taki. tego Dirta i Ale wiesz, okay, że nie? tego typu sztuczki normalnie w każdej grze możemy spotkać. Kiedy się na takie no oczywiście, wideo... Oczywiście, że tak. Na fajne, na fajne wideo tak. trafiłem, gdzie komuś udało się na jakiejś wersji pecetowej zgrać. Nie wiem, czy przypadkiem to nie było na Wiedźminie zrobione. Gdzie... Był rzut tak jakby trochę z nieba, wiesz, taka taka boska sytuacja. Natomiast wyświetlane były tekstury i grafika, tylko, wiesz, oczywiście miejsca, miejsc, które patrzy się gracz. I zależnie od tego, gdzie on się obracał, to tam się pojawiały obiekty. Nie? I wiesz, nie widzisz tego nigdy normalnie, kiedy grasz, a po prostu wiesz, taki rzut typowo deweloperski pokazuje, jak to zajebiście śmiesznie wygląda. No ale... Ale masz rację, no to, to jeżeli wiar pozwala na wyjście Chciałem z tego się, samochodu... Ja myślę, że na, na twoim miejscu, nie wiem, nie wiem, czy jeszcze promka jest, ale i za 44 zł to ty wejść, to nawet nie będziesz mega i nawet jakbyś miał godzinę w to pograć, bo, bo naprawdę uczucie pędu jest zrobione mega. Jak jedziesz, wiesz, jak jedziesz tam 120-130 e, jakąś serpentyną w dół, no to naprawdę wiesz, że zaczynasz po ślady spinać i, i jest to uczucie, nie? Zachowane to właśnie ta cała perspektywa, nie? Loguję się i zaraz sprawdzę. No dobrze, no, ale to ten tert. Derd... To jest normalna gra z opcją VR. Tak, dokładnie. Więc nawet jak ktoś, nie wiem, po godzinie powie, dobra, chujowy jest ten VR, to i tak dalej może grać w grę. No dokładnie, więc możecie kupić całego no, Dirta Plus VR za 34 złotych na, Jak najbardziej Na ps trójkę jakiegoś tam chujowego W plusie dorwałem kiedyś y, Rayleigh, jakieś wyścigi były wrzucone I ps trójki i tak nie mam y, Na Xboxie W Goldzie też wyrwałem ostatnio Jakieś rajdy były w styczniu, ale, ale też No masz tam Dirta 4 i WRC no, no, czy coś takiego, ale jakoś tak yy, bez opcji jakiegoś kopa większego to, to, to, i wykupowania gold, golda to jakoś mnie nie przekonuje do tego, a tutaj może faktycznie jest to rozwiązanie. Nie, naprawdę, fajnie się gra, fajnie się gra. No dobra, dobra, na, mów o pająku. który o pająku chcesz już teraz, żebym powiedział, bo chciałem jeszcze o Ninokuni dwa powiedzieć. Nie, no o pająku Ach, nie, no nie musisz, nie, bo Rafa o, powiedział już godzinę. O, o Ninokuni to te, nie, to czekałem na Ninokuni, masz rację. no, E, czeka, czekałem, czekałem na tą grę, wiesz. Bardzo, bardzo długo w końcu do mnie dotarła. Dziękuję Ci, Krystianie, za dostarczenie osobiście w ręce własnej Ale ty nie jesteśmy winny 4 złotych, albo dwóch? Nie jestem ci winny 4 złotych. Zjadłeś no tak. u mnie te zimnego kotleta i zimne te i zimne no, ziemniaki, dale. jesteśmy kwita. wieczorem e. będę taki głodny, no tak, tak. No ale wracając do gry, no nie jest, to, nie jest to to, co myślałem. Graficznie naprawdę jest to przepiękna bajka, ładnie to wszystko wygląda. Ale to jest gra w sumie, no pograłem w nią 8-9 godzin tak naprawdę, więc w skali RPG to to nic nie widziałem, ale już troszeczkę zobaczyłem i szczerze nie, nie zachęciła mnie ta gra, żebym ją dokończył czy tam dalej grał, bo fabularnie to jest jeden wielki miks wszystkiego co, co można zrobić. Tam macie RTS-a, tam macie łamigłówki, tam macie rpg macie dungeon crawlera, no wszystko jest upchane. I to tak nie trzyma się kupy, dosłownie. Nie? Wiecie, tam się gra zaczyna takim motywem, że w naszych czasach jedzie jakiś gościu sobie, prezydent limuzyną i nagle jeb, jeb tu i on jest w krainie nie I, I ten wątek zostaje zostawiony. Przez te 8 godzin nic w ogóle, nikt się go nie pyta. On też nie próbuje wiesz rozwiązać zagadki, znajduje jakiegoś królewicza z uszami kota, kurwa, idą przygodę robić tam, wiecie, w świecie zabijać potwory i odzyskać e, magiczne królestwa. I tak no troszeczkę no nie ten moment na taką grę, więc ja powiedzmy sobie jestem zawiedziony tym Ninokuni. A Spider-Man Rafał, no to tak jak już pisaliśmy, jestem zachwycony ten, tą grą, e, bardzo sobie ją stopniowo dozuję, e, praktycznie mogę powiedzieć, że robię sobie jedną misję i wyłączam, robię dwie misje i, i wyłączam, ale co mnie też, bo ty wyczerpałeś temat, tutaj praktycznie nic dodać, nic ująć nie mogę od siebie, ale jedną rzecz mogę dodać, nie wiem czy o tym wspomniałeś, ale Udało im się zrobić coś takiego, że w takim typowym open wordzie, w sandboxie praktycznie, e udało się im uchwycić ten klimat y, gry single player, takiej liniowej, gdzie robisz misję, gdzie misja jest efektowna, wiecie, jest dużo wybuchów, dużo się dzieje i nie czujecie, że wy latacie po tym otwartym mieście, a mimo wszystko latacie po tym otwartym mieście. Chodzi, ta chodzi przede wszystkim misja, gdzie gonicie... o taki moment, y, sorry, że się tak wtrącam, ale na początku ten przykład, który razem ogrywaliśmy jeszcze, tą misję chyba najlepiej pokazuje, bo to nie jest tak, że lecisz do jakiegoś znacznika i ten znacznik y, wiesz, masz zwykłe miasto klasyczne i w momencie jak dolatujesz do znacznika to nagle się wczytuje scenka, tylko dosłownie, kiedy lecisz już z daleka, widzisz, że tam są rozstawione jakieś tam, powiedzmy, wozy policyjne, to jeszcze pod sobą widzisz inne wozy policyjne, które pędzą na miejsce zdarzenia jako posiłki, i płynnie przechodzi scena do, do tej misji, tak? że to jest po prostu wszystko zrobione ciągiem, tak jak nie wiem, w dobrze szablonowych, pisanych misjach, wiesz, Call of Duty czy, czy coś w tym stylu. No dokładnie. No i bardzo ładnie im wyszło te skryptowanie tych wszystkich miksi, misji w otwartym świecie i po prostu jak zaczyna się misja, jakaś tam konkretna jadka się zaczyna, to zapominacie, że wy latacie po, wiecie, po, po Nowym Jorku, tylko czujecie się, jakbyście robili jakąś, jakąś misję w liniowej kampanii, nie? Była tam taka misja z helikopterem, którego trzeba było po prostu najpierw złapać, a potem go uratować, żeby nie wleciał w ludzi na ziemi. I wiecie, podczas akcji a ja tak, wiesz, zapomniałam o tym wszystkim, że ja naprawdę to po całym Nowym Jorku latam, i do momentu, jak tą misję ukończyłem, jak już, wiesz, sytuacja się uspokoiła, to ja nadal stoję w tym samym miejscu, patrzę w górę, tam rozbity helikopter i, wiecie, i mogę dalej lecieć tam, gdzie chcę, no więc bardzo pięknie im się udało połączyć właśnie klimat gier e, single player w Open Wordzie. Nie? No poza tym te, te wypełniacze w międzyczasie też cały czas utrzymują, że wiesz, niezależnie, że ty sobie latasz i robisz jakieś aktywności, na przykład nie wiem, zbierasz plecaki, to w międzyczasie wiesz, tam ci zagaduje powiedzmy ten podcast Jillisona i, i mówi o tym, co przed chwilą zrobiłeś w misji i tam się odwołuje do tych zdarzeń, żeby utrzymać ci cały czas ten klimat fabularny albo tam jakiś telefon będziesz miał, który, który ci przypomni, że mm. ktoś tam na ciebie wyczekiwanie, więc cały czas jest utrzymany klimat tych historii. To to faktycznie jest pięknie napisane i doskonale rozumiem dlaczego no. dozujesz sobie tą grę. Ja dokładnie miałem. A czy tak raz nusuje? Cały czas wrażenie, że ten taki świat zabieg, sobie tam, wiesz, żeby się aż tak na szybkiego, wiesz, nie, nie nasycił tym tym otwartym światem, bo co jakiś czas masz wiesz misję, gdzie na przykład chodzisz piraterem, Parkerem, po prostu jako jako, jako wiesz cywil, no, że tak powiem. On chodzi tam robi te badania z o, tym doktorem Octopusem i tak dalej. Ale wiesz, to możesz wyłączyć i to... A nie wiedziałem tego nawet. Możesz te badania... Wszystkie w opcjach masz mhm. ułatwienia rozgrywki i możesz sobie wyłączyć wszystkie quick time eventy. Możesz sobie... No tak, ale całą time misję i tak musisz po wykonać, bo to jest moment... normalna misja fabularna, tak? Masz przerywnik filmikowy i tak dalej. Yy, Łami główki, można wyłączyć i sobie tylko wtedy podejdziesz i je tam rozwiążesz i tak dalej w kontekście takiego uproszczonego rozwiązania, że, że Aha, klikniesz okay. na stole. Nie? A po, to, że, po to, żeby zobaczyć scenkę, bo te scenki są powiązane z fabułą, że coś tam wiesz uh -huh. wynajdujesz i pomagasz mu ukończyć jakieś badania, ale samo przechodzenie tych logicznych popierdółek może być wyłączone i pominięte, nie? więc to... Tylko, że oczywiście tam jest jakieś trofeum akurat za to, więc żeby żeby skończyć no, na całe szczęście nie gram na trofea jestem szczęśliwym człowiekiem i naprawdę fajnie robi tak gra że znajduje ten odpowiedni moment, żeby przełączyć cię już taką taką spokojną misję, gdzie pochodzisz sobie Peterem Parkerem po szkole czy tam powiecie po tym, po tym hmm. laboratorium, żeby się po prostu o troszeczkę zatęsknić za tym e, lataniem po Nowym Jorku na pajęczyncie, nie? Więc a w którym momencie jesteś fabularnym, tak mniej więcej? Bez no na razie, no to tak jak ci mówię, ta pierwsza akcja, co się ten helikopter, e, helikopter goni po tej misji na budowie, gdzie gdzie musiałeś urotować tych ludzi Kingpina, tak? To jest, no, czyli, praktycznie czyli gdzieś początek, tam jesteś... początek nadal jestem, ale to przez to, że wiesz, troszeczkę mało czasu mam nagranie teraz, trochę za dużo gier wysypało, e, i nie chcę, wiesz, nie chcę, nie chcę grać w tego Spidermana do połowy, żeby potem nagle go zostawić i przypominać sobie, co się działo. Tak na razie jestem na świeżo, więc wiem, że jeszcze usiądę nie, no jasne, i ukończę jasne. do końca tego Spidermana. Powiem, powiem Ci, że te przejścia do, do tych spokojnych elementów, które, które są takimi właśnie misjami chodzonymi bardzo mocno wpływają na odbiór fabuły. Te, która tam jest rysowana nie tylko jako akcję, że, że masz jakiegoś bossa kolejnego, tylko właśnie tego mm -hmm. wszystkiego, co tam się dzieje jeszcze wiesz w tle. I w kontekście, wiesz, cioci, w kontekście Mary Jane, w kontekście tego tego moralesa który też tam się pojawi przecież, nie, i była tu mowa. Nawet jako jeszcze, jeszcze nie miałeś. I do tego przypominam, że będą też misje, w których właśnie i Mary Jane będziesz miał okazję zagrać. i My już już właśnie Mary no, w Jane. W ogóle... chodziłem, chodziłem jako reporterka, nie no. wiem, o co ci chodzi. Też się bardzo zdziwiłem, nie? że nagle chodzę nią. Chodzę babą, nie? Dziwne. No i to jest takie bardzo, bardzo, yy, wiesz, oderwanie nagle, jak zwykły. To jest taki, nie wiem, czy to było celowe. Znaczy jest to celowe, ale, bo ja to tak jak ci mówiłem, jak że za... z jednej strony to jest właśnie ulga, że nie musisz już non-stop latać, latać, latać na pajęczynce i daje ci ta misja czas na to, żebyś zatęsknił za tym lataniem, więc ono tak sprytnie robi, żebyś nie zmęczył materiały, nie? No, więc Spider-Man na propsie, Krystian coś tam buczał, chciał coś powiedzieć chyba, nie czy chcesz jeszcze powiedzieć? Chciałem, chciałem, e, nie wiem, no ale no, już mu powiedziałeś o tym 5 minut temu, tylko oczywiście gadacie o Spider-Manie, o którym Aha. będziemy jeszcze pewnie mówić teraz, tak o Wiedźminie <grym> Nozdom, który mnie chuj obchodzi. Chciałem powiedzieć, że w, czyli jestem nieszczęśliwym człowiekiem e, dla ciebie. Pamiętasz, w którym momencie to powiedziałeś? <grym> Pamiętam. Co? Pamiętam, oczywiście, że tak. No. ale nie Nie sugerujesz, że kiedy, jestem nieszczęśliwym człowiekiem? Kiedy, kiedy się wyleczy z tej choroby, naprawdę, mówię nie. ci. Alkoholicy też nie wiedzą, że są chorzy, nie? Mówię ci, spokojnie, ale za... my ci pomożemy, nie? Okay, dobra. Okay, no dobra, ale, ale, ale Tomek, te... czy Dear Traili to była pierwsza część VR Expansion, ale to teraz niestety chyba 164 zł, to... To, to, to nie jest Znaczy, tam, jest, już, tam masz, bo masz tak, masz DLC i masz dodatek VR, i masz jeszcze complete bundle VR, nie? Wiesz, że masz. No to bundle 189 teraz. Kosztuje, no to już promocja, promocja się skończyła. No, no okej. Okay. Dobra. No, to no i z grami to prawie wszystko oprócz tego, co dzisiaj powiem na odcinku. No bo pograłem i gram w Metro Exodus, ale to z Krystianem razem zmęczymy na następnym nagraniu na spokojnie. Pograłem sobie w Far Cry New Down. I. I pograłem dosłownie godzinę, bo to już jest takie zmęczenie materiału, że, że mimo, że ta gra jest śliczna graficznie, ale to, jakie absurdy się dzieją w tej grze, mimo, że to jest, wiecie, post-apo na wesoło, to, to w ogóle nie chcę mi się o tym mówić. Tak? No, powiem wam szczerze, że pograłem, wyłączyłem, usunąłem i nie chcę mieć na razie nic wspólnego z Far krajem przez dobre, dobre dwa lata, dopóki nie zmieniam troszeczkę tej formy, jeżeli chodzi o grę i rozrywkę. Eee... Ale z gier to by było wszystko. Ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, właśnie o Kingdom na Netflixie. E, Japończyki i Zombie. E, oglądaliście to? Nie, ale słyszałem, że dobre. I jeżeli ktokolwiek będzie chciał to oglądać i przez pierwsze, pierwsze dwa odcinki stwierdzi, że to jest jakiś dziwny, głupi serial, to dajcie szansę. Od trzeciego się wszystko zaczyna i się zaczyna tak, że The Walking Dead powinien się troszeczkę nauczyć od tutaj właśnie Kingdom, jak przedstawić zombie, żeby były zagrożeniem, a nie tylko tłem do akcji. Nie? Jestem zdziwiony. Sezon jest raczej sezon jest króciutki, bo on ma chyba sześć albo siedem odcinków i akcja się po prostu kończy w takim cliffhangerem, gdzie myślałem, że od razu chciałem, wiecie, włączyć kolejny odcinek, ale niestety nie było dalej odcinku, bo się skończył sezon i byłem wielce zaskoczony. E, troszeczkę się akcja urywa, ale czekam na drugi sezon i naprawdę, no, jeżeli kogoś nie jarają Japończyki i ten cały klimat feudalnej Japonii, to jak najbardziej go rozumiem, bo też mnie to nie kręci, ale lubię zombie i po tych dwóch zmęczonych odcinkach jestem jak najbardziej za, no, no jak dla mnie rewelacja. Takie odkrycie jak, jak, jak dom z papieru. Jak słyszeliście, jak opowiadałem, też byłem zachwycony, nie? To oko mówisz mówisz tak o tym Kingdom, ale chciałbym ci powiedzieć, że na początku Walking Dead, faktycznie to jakie były zagrożenie? Wierz mi, że w szóstym sezonie Kingdom jakby wyszedł i faktycznie każdy sezon miał 16 odcinków jak The Walking Dead. Wierz mi, że na pewno wpadłaby ostra psychologia i największym przeciwnikiem już wtedy by był człowiek. Eee, no ja tylko, że Walking tutaj Dead, jest jedna, jedna no, taka rzecz. 6 sze, odcinków inna... obejrzałeś, więc. No. No. Jest jedna, no, taka, jest jedna taka rzecz, która jest inna od The Walking Dead. Tak, nie. w The Walking Dead masz 70% serialu pierdolenia o niczym między bohaterami, a, a 30% akcja zombie, a tutaj jest, proporcje są na odwrót, nie? Macie 70% akcji zombie, a tam 30 gadania między postaciami. Też troszeczkę humorem zalatuje, wiecie, takie filmy, z Jackie Challenge, coś w tym stylu podchodzi pod to ale no jestem zaskoczony, dajcie szansę te, te, te, temu serialowi, weźcie Krysten to sobie obejrzy, bo naprawdę no no jest dobra, tylko, jest tylko, fajnie tylko, zrobione tylko że, tylko, że po prostu na ogół jest tak, że wiesz no jeżeli już serial faktycznie ma tam dużo odcinków dużo, dużo, dużo sezonów no to wiadomo, że tendencja jest raczej spadkowa, tak? W każdym, mm -hmm. raczej w każdym, tak? No może jakoś tam ta gra o tron jeszcze jakoś tak w miarę, ale myślę, że sporej osoby, e, sporej ilości osób już też się znudziło. E, więc e, takie jest moje zdanie. E, ja mam to na oku, aczkolwiek, no kurczę, dużo jest tego. Jeszcze ta umbrella, tą umbrelę coś ogarn ogarnialiście? Nie, nie, nie. Mam w planach nawet nie o czym to jest, więc nie mów mi, bo chcę wejść w to. Ja obejrzałem kawałek, ale jakoś za specjalnie mnie to nie wciągnęło i... Ja myślałem, że to na początku jest, wiesz, geneza rezydenta Ewila, ale... Ale wyszło, że to nie to. No, i się zasmuciłem. Może z dupy spadłeś teraz, no. Dobre, dobre, dobre. Kurde, ja bym tak tego nie Znaczy Można, można to było tak skojarzyć, bo ja też nie można. To, to jest można, i ale to odpalając przeszło mi przez myśl, czy to ma związek z Rezydentem, czy nie, jeszcze, jeszcze jak były jak jakieś tam mówiono, plotki, możemy... że, że ma być jakiś serial Resident Evil, powiecie po Resident Evil dwójka coś tam w necie krążyło i tak wiesz, 2 do 2, dodałem, wyszło mi 6 i, i kurde, i to nie było to, no ale <grym> zobaczymy, bo to jest o tych, tych, twoich robin, tych robinach od Batmana, tak, to o to chodzi? Tak, tak, tak, tak, tak, mniej więcej, znaczy to jest chyba jakaś tam no. inna w ogóle całkiem grupa, tak, która chyba nie jest zawarta w żadnym DC ani Marvel, ale ja myślę, że oni, wydaje mi się, że oni są zupełnie jeszcze czy, czy coś innego, w sensie, że jest, jest sobie jakiś uniwersum, ale zupełnie gdzie indziej, i zupełnie czego innego, po prostu coś innego, tak, i sobie jest taka grupka ale to, to może być takie super bohaterskie, bo na pewno jest, ale zupełnie nieznane nie i nieznanego uniwersum i po prostu coś takiego, wiesz e, myślę, że to się też tyczy tego, że e, Netflix po prostu uderza w jakąś tam swoje, o swoje te marki i nie chce, e, no wiadomo Marvela już nie chce, to już wiemy wszyscy no, DC próbuje, ale DC ma, pamiętacie, że DC ma swój streaming w Anglii. Ty, te, tytani, który, który, którzy macie na Netflixie, to najpierw to wyszło sobie na DC, tamten streaming, nie wiem jaką, jaką to się tam nazywała w Stanach, to najpierw to tam wyszło, a później Netflix sobie to zakupił i po całym sezonie w Stanach macie tytany na Netflixie. To samo jest do Patrol. Prawdopodobnie, tak mi się wydaje, bo Doom Patrol też leci na DC Streaming gdzieś tam w Stanach. Jak wyjdzie cały, to pewnie pojawi się na Netflixie, tak mi się wydaje. E, no, więc to jest ten. E, czy Tomaszu coś jeszcze? Nie, to wszystko. wszystko Super, wszystko, teraz, wszystko. W, teraz możemy przejść. Rafa miał 18 minut, Tomek miał... Kurwa, 20. No to ja może będę miał pół godziny, co? E, dobra, więc słuchajcie, zacznę, zacznę może od tego, że w końcu mi się Tomek udało, miałem ci wysłać zdjęcie, w sumie udało mi się dzisiaj i zostałem czempionem, w końcu zostałem czempionem. E, oczywiście jak, e, jak już po doświadczeniu wiem, że no, no trzeba mieć drużynę, tak, trzeba, trzeba mieć drużynę, e, no tak jak, powiem, tak jak grałem troszeczkę z gorszymi e, znajomymi, e, pozdrawiam Piotrka no to, to wiadomo, że gra, gra się zdecydowanie ciężko, tak, jest ciężej, no i, no i samemu się nie da wygrać i to jest bardzo dobry przykład, pomimo tego, że jakiś tam poziom prezentuje, ale już już dzisiaj sobie pograłem z naprawdę z ogarniętymi typami, który ma na przykład keystriki po 19 i mówi, że dzisiaj miał kolejną dziewiętnastkę, do dwudziestki Znowu mu zabrakło, jest jakiś challenge, że 20 killstreaków trzeba mieć, żeby coś tam, jakieś wyzwanie zrobić. No i z takimi ludźmi się zupełnie inaczej gra, tak? Więc no team, team, team, przede wszystkim team. Mówię tutaj oczywiście o Apexie, w którego dosyć dużo gram. Apex Legends, w którego dosyć dużo gram. No gra się fajnie. Pamię, powiem wam, że nawet gram z ze znajomymi, którzy po prostu nie są jakimiś wielkimi graczami w tą grę, na przykład jakbyśmy wzięli takiego Rafała Tomek do drużyny, byś wiedział mniej więcej jak się czuje, to byście stwierdzili, że mimo wszystko macie wyjebane, że, że fajnie się gra jednak w tym teamie, że można sobie pogadać, że można sobie tutaj... No wiecie, to, to trochę jednak w tych Battle Royale jest o tyle fajnie, że, że jest ten taki motyw... No, taka mała adrenalina jest, tak? No w końcu macie jedno życie, w końcu zbieracie tych gratów, w końcu już gracie z 10, 15, 20 minut, no i chujowo jest zginąć, tak? Bo, bo koniec gry i, i możecie wychodzić. Więc zawsze będzie ten element takiej niepewności, e, takiej, takiej po prostu małej adrenaliny, bym powiedział nawet, więc e, to jest fajne no i, no i wiadomo, że ze znajomymi gra się zajebiście. We wszystko, nawet, nawet jak się przegrywa. Czyli, Czyli w końcu no, nie to... jesteś już opteczką to też, że to wydaje mi się, że to uda mi się wyciąć. I tu nie będzie żadnego problemu. Ja na to dobre tak ładnie... i na złe zawsze jesteś. Dobra, więc to tak ci, Tak, ci, tak ci się udało mi się dzisiaj, dostałem czempionem. No ale tak mech, nie? Mech mech ogólnie. Ale Apex jak najbardziej fajne. Fajne dalej cisnę. No i słuchajcie, no przed odcinkiem pytałem się do Tomka E, e, co mam e, co mam e, co on będzie chciał omawiać, więc wybrał sobie antema więc ja sobie powiedziałem że nie będę grał w takim razie w tego antema bo nie zdążę ale sobie pogram w te metro no i sobie troszeczkę pograłem w te metro o mecze Tomek dobrze że nic nie, nie wspominał e, ja też nic nie będę wspominał tylko powiem jedną rzecz może tak e, związaną z metro że to jest pierwsza gra w sumie w której naprawdę e, ściągnąłem tam e, tą pierwszą, pierwszą turę danych powiedzmy, nie wiem, 15 czy 20 giga i naprawdę pograłem 2-3 godziny do momentów, w której miałem komunikat, żebym ściągnął kolejną kolejną część, bo już nie mogę grać więc zdziwiłem się, że tak długo mogłem pograć, to nawet nie był uciek, ja tam miałem w sumie tak, tak chyba nawet taką dłuższą misję jeszcze tam parę innych rzeczy, więc aż się zdziwiłem, że tak długo to trwało, myślałem po prostu, że może to będzie tak jak w, w Apexie, że dociągacie całą grę a resztę to jakieś tekstury, albo, albo w wyższej rozdzielczości, albo coś, ale jednak jednak nie wywaliła, aczkolwiek i tak, że dziwiłem się, że po dłuższym czasie, więc, więc słuchajcie, no me, metro, o metrze powiemy sobie e, w następnym odcinku. E, co jeszcze poza tym, no platynuję tego gadowora, jestem nieszczęśliwym człowiekiem, Tomku, tak? A Więc zbieram te jebane kruki, no nie chcę mi się tego robić, może trochę jest to faktycznie, szczęśliwy, <gry> kurwa, nie chcę się tego robić, jeszcze powiem wam, że ta, ta, już wspominałem, że, że ta mapa z Gadowora jest straszna, ona jest straszna, ona jest tak kurwa, straszna. Wracam wraca z tej roboty z linii produkcyjnej i wpierdala się w zbieranie kruków, kurwa, kolejna taśma, wiesz, produkcyjna, kurwa, tylko teleport eee, na goglu, spokojnie. sprawdzić, gdzie to jest, kurwa, i ciach, ciach, ciach, ciach. E, spokojnie, znaczy wiecie, słuchajcie, ja znam dużo e, osób, które lubią tego typu rzeczy. Zbieranie tego gówna po tych mapach lubią to zbierać i mają z tego satysfakcję. Znaczy wiesz co, masz rację, tylko że znów się odwołam choćby do najświeższego przykładu. Ja wszystkie aktywności pozbierałem z mapy yy, w pająku, zanim skończyłem 20% gry, jak tylko mapa była cała odblokowana i mnie nigdzie tam wiesz nie, nie yy, kręciło, dlatego że każda znajdka to albo był zajebiście jakiś tam fajny budynek z komentarzem, albo by było, yy, plecak z jakimś giftem, który też sobie się jego historyjkę nie? I, i tego typu znajdowanie jest zupełnie czymś innym niż po prostu jakieś pierdolone pochowane ptaki, kurwa wiesz, które specjalnie musisz szukać w internecie, gdzie je znaleźć, bo przecież nie chodzisz i sam ich nie szukasz, no. No tak. Tak czy nie? No tak, nie no Rafał, jak zwykle masz rację. Trudno ci nie przyznać racji, jak zwykle jesteś zajebisty. No tak, tak, tak, tak. Eee, zgodzę A, się A, czekaj, z czekaj, to jeszcze Niektórych szybko, gra... bo skoro już tak cudowne rzeczy robimy i, i, i tak dalej, to Tomek, eee, zrób sobie też na początku zdjęcia wszystkie, bo... Potem są jeszcze ukryte zdjęcia i one się dopiero mogą odblokować jakoś tam z jakąś umiejętnością później, a im więcej latasz po mapy, to ci tam wtedy będzie się radar jakiś uruchamiał i tak dalej, pokazywał jeszcze bardziej fajne rzeczy, nie o ile ci się będzie chciało, oczywiście. No, eee, no. więc... Tak, dobra. Eee, słuchajcie, i, i, i, i, i, i... i. I to w sumie chyba będzie tyle z gier, no przez Tomka chyba już Antema nie ogarnę, w sumie tylko bym ogarnął do, do, do podcastu, ale jeżeli już Tomek, Tomek dużo już niego pogra, więc niech więc dzisiaj pociśnie, ja po prostu słyszałem słabe opinie, no chyba, że Tomek mnie dzisiaj tak przekona, że kurwa, no już go ściągam, bo po prostu go mam i mogę ściągnąć, ale, ale jakoś tak, no nie mam ciśnienia po tym, co czytałem, ale jeżeli, no nie wiem... Tomek ma inne zdanie, zobaczymy więc dlatego to lałem i słuchajcie, jeszcze chciałem powiedzieć sobie troszeczkę o filmach i serialach serialem, który oczywiście kończę no to cały czas Big Bang jest, jest, jest, jest... dobrze że się, że się już kończy w sumie to raz Wikingów e, już też kończę ten ostatni sezon, co był. Jest w porządku, ja tam do nich nic nie mam. Dla, dla mnie nigdy to nie był jakiś wybitny serial, ale ale przyjemnie mi się go ogląda. E, Walking Dead się zaczęło. Tomek oglądasz Walking Dead'a? Już się zaczęło? No już drugi odcinek był w tym tygodniu. Ja pierdolę. No, no i naprawdę? Do, no, no naprawdę, zobacz sobie. E, no, dobra, jest. no myśla, myślałem, że już Tomek coś tam obejrzał. Ja jeszcze nie obejrzałem po prostu... Więc myślałem, że ty już masz jakieś opinie na ten temat, ale widzę, że nawet nie wiesz, że coś takiego istnieje znaczy, Dobra, jest, no, co? ja, ja jestem bardzo zaskoczony tym, co mówisz, bo ja to oglądam z, z moim kolegą i zawsze jak się kończył każdy odcinek, to wiesz, odliczaliśmy 5, 4, 3, 2, 1 i pisaliśmy i co, i co oglądałeś, oglądałeś i jeżeli ty mówisz, że już drugi odcinek poleciał, a on jeszcze mi żadnej wiadomości nie wysłał, to albo on nie wie, albo on jeszcze niczego nie widział. W, w takim razie proponuję ci zmienić kolegów. Eee, pozdrawiamy kolegę. Tak, baj, eee, Słuchajcie, i w sumie, i w sumie chciałem powiedzieć jeszcze o dwóch filmach, które oglądałem. Eee, pierwszy film, może zacznę, o tym, że byłem w kinie na serialu, filmie, który nazywa się Alita. I dziwi się że Rafał nie był na takim filmie, a był na kobietach Mafii 2. W ogóle, Rafał, co się z tą dzieje? Eee, nie ma no to zależne ode mnie. Dziękuję, do widzenia. Aha, aha, aha, czyli jesteś pod butem. Tak zwanym to pantoflem nawet. Pantoflem. Nie, nie chciałem używać tego określenia. Okej, okay, więc słuchajcie, Alita e, przydameczka. E, ładne, e, przyjemne. E, bardzo lubię tego głównego aktora. Ona jest bardzo fajnie zrobiona. Bardzo dobre efekty. Świat jest bardzo fajny. Świetnie jest to przedstawione, ale... W trailerze jest... strasznie irytowały oczy. Nie wkurwiało cię to, jakie ona ma oczy? E, wiesz co, wiesz co, wiesz co... Nie, nie, nie, ponieważ jej odbiór cało, cało e, Odbiór całej tej postaci jest bardzo fajny, szczególnie w późniejszym etapie, w którym nie wiem, czy akurat jest to pokazane na trailerach, ale ona tam ogólnie się zmienia na taką bardziej dorosłą. E, i, I ogólnie. E, e, nie. nie, nie, nie, nie, nie. Zresztą to, to jest to jest dosyć charakterystyczne dla dla tej postaci i może nawet lepiej, że tak jest, to akurat na przykład Rafałowi zawsze będzie się ta postać z tym kojarzyła, przynajmniej coś ci się będzie z nią kojarzyło. Bo powiem wam, że świat jest świetny, naprawdę fajnie tutaj ludzie sobie pomykają z różnymi jakimiś tam protezami, sztucznymi rękami, nogami i fajnie to wygląda, po prostu jakaś tam przyszłość sci-fi, spoko, ale powiem wam, że ten film jest o niczym. On ma tak chujową fabułę, to, jest, to słuchajcie, no, wierzę, że sami byśmy ciekawszą fabułę rozpisali, bo, bo to jest słabo, no, to jest kolejna jakaś tam historia o czym to jest, słuchajcie ja już nawet nie pamiętam o czym to jest, tak że ona jest tam zbuntowana, coś tam, coś tam yy, z rodzicami i ktoś tam chce przejąć tam wszystko wykorzystać ją. jakieś takie pierdololo chcą ją zabić, ale takie proste po, na, po najmniejsze linii opory, ja tak sobie pomyślałem naprawdę, takie coś myślałem, że będzie to e, bardziej takie ambitniejsze po prostu myślałem, że będzie to takie bardziej ambitniejsze to jest taki prosty film no po prostu z jakimiś tam efektami specjalnymi i, i powiem, że mech e, tak czy siakali te słuchajcie do obejrzenia, ale, ale o nie zapomnijcie bo dla mnie szkoda czasu e, i słuchajcie, jeszcze jeden film obejrzałem, nie wiem czy go oglądaliście e, nie wiem czy jesteście moimi kolegami w takim razie czy go oglądaliście film nie jest jakiś stary myślałem w ogóle, że jakiegoś skara może dostanie ale jednak nie, nawet nie wiem czy był nominowany ale powinien być Przynajmniej za najlepszą animację. A nie mówię tutaj o Spider-Manie, tylko mówię o czymś takim, co się nazywa Wyspa Psów. Nie wiem, czy oglądaliście, Rafale? Owszem, nie. Owszem, nie. Tomku? Świerszcze tu w Grasznie. On tak, okay. Dobra, patrol, więc... jeżeli chodzi o psy. E, słuchajcie, <laughs> słuchajcie, Wyspa Psów. Eee, rewelacja, re, rewelacja to jest e, e, historia w Japonii coś tam e, ch, chłopiec e, podróżyje e, w celu odnalezienia swojego zaginionego psa, ponieważ sobie w Japonii wymyślili, że, że psy są chujowe i mają dużo chorób i po prostu e, wszyscy chorują przez nie i wypierdalamy je na specjalną wyspę i wszystkie psy lądują na wyspę i to to jest w ogóle mocno polityczny film taki, taki naprawdę hardkorowy ale jest zajebiście zrealizowany ze względu na to jak to wygląda to e, trudno Opisać metodę, która, którą e, w jakiś sposób e, to jest nagrywane. Mi, mi to, A to jest najbardziej to, że te psy biegają i mu pomagają? Takie coś tam na wygnaniu? E, tak, trager, tak, tak, tak, widziałem. tak, tak, tak, tak, tak, tak. To tylko na trailerze robiło wrażenie fajne. No? I to robi wrażenie, to słuchajcie, robi wrażenie. To mi przypomina trochę, jakbyście oglądali kiedyś, e, misia Kolar Gola nie wiem, czy pamiętacie, taką wieczorynkę. To mniej więcej coś tak. takiego, tylko oczywiście XXI wieku, więc to wszystko dużo lepiej i fajnie wygląda. I powiem wam, że tam jest zabawa tak koncepcją zajebista, tam jest nie tylko to, bo tam na przykład kreska się pojawia, taka normalna kreska. Słuchajcie, to jest świetnie zrealizowane, tam jest dobra, bardzo fajna, fajny żart sytuacyjny z tymi psami i po prostu aż po takim filmie chce się mieć psa po prostu. To e, ci bardzo. Dam. Nawet go przywiązę. E, e, słuchaj, akurat twojego psa bym nie chciał. Ze wszystkich psów twojego <laughs> bym nie chciał akurat. E, ale, ale naprawdę fajny, przyjemny film. E, z bardzo w dosyć głębokim przesłaniem, mocno polityczny i, i powiem wam, że no kurczę, no. Wiedziałem, że ten film będzie dobry po trailerze, ale, ale, ale nie wiedziałem, że w sumie będę się aż tak dobrze na nim bawił. Momentami się dłuży, nie powiem, bo momentami się dłuży, ale, ale po prostu to jak jest zrobiony, jednak, jednak wybaczam wszystko, bo dawno nie widziałem tak fajnie zrobionego filmu. Zresztą powiem wam, że te psy są tak... Te psy ze sobą rozmawiają i to jest tak realistycznie zrobione, jakby wiesz, a tutaj, no wiesz, no, no pan ze mną wychodził, a, ale, ale już później nie chciał, więc e, co mogłem robić, no to siedziałem tam pod drzwiami. To po prostu sobie gadają, jakby życie psa było po prostu normalne. I my po prostu wchodzimy w te życie psa i tak rozkminiamy jak to jest być psem, ale tak na, na normalnym luzie, a nie tam na zasadzie jakiegoś e, śmiechu czy czegoś, bo tutaj żarty są mocno sytuacyjne i tu nikt nie, nie, nie chce być śmieszny po prostu. Eee, więc jak, jak najbardziej polecam, zdecydowanie bardziej niż Alite. I słuchajcie, e, e, e, e, e, z mojej strony to będzie już tyle, a powiem jeszcze jedną rzecz o telefonie. E, ostatnio się strasznie wkurwiłem. Ponieważ na moim OnePlusie kończy mi się miejsce. Z e, 64 giga zostało mi 1. Słownie 0,98 przecinek 98 giga. I sobie rozkminiłem co to zrobić, żeby odzyskać miejsce. Oczywiście pierwsze miejsce Spotify na najebane ostro, ale drugie miejsce zdjęcia. Ha. Więc padłem na genialny pomysł, że może coś z tymi zdjęciami zrobić. Może jakiś dysk, może cokolwiek. I sobie rozkminiłem, że tak, połączę sobie z chmurą, tak, przerzucę, te, to będzie zajebiście. I tak sobie zrobiłem. I zrobiłem sobie, powiedzmy, zrobiłem sobie to w sobotę, a w niedzielę gdzieś sobie wyszedłem. I miałem łączony internet. I okazało mi się, że wpierdoliło mi tyle internetu, że się zesrałem. I nawet nie wiedziałem kiedy. I nie wiedziałem, że wykorzysta to w automacie moją sieć komórkową. I bardzo się Za Zapłacę teraz dosyć spory rachunek. I jestem nie, a po bardzo... Nie, to ci gołębie by, wiesz, przenosiły, nie? No. Ej no dobrze. Ale jeżeli jest to robione z automatu, w czymś takim to ja powinienem o tym wiedzieć. Bo na przykład, nie wiem czy wiesz Tomku, ale w aplikacjach, które pobierają duże dane, nawet jak ściągasz z głupiego Google Play, a to masz informację, że e, panie, to jest giga. Czy ty chcesz na pewno z sieci komórkowej to robić? I we w każdej normalnej aplikacji masz taką informację. W głupim Spotify'u. A z jakiej aplikacji skorzystałeś? Bo w zdjęciach nie. Google jest taka informacja. Nie, właśnie, że nie ma takiej informacji. Jest taka informacja. Nie, odblokowałem i, i sobie, żeby... W ustawieniach Słuchaj, masz synchronizację ja, tak, Wi-Fi. Tak. Ja tą synchronizację zrobioną. mam zrobioną Oczywiście. Miałem tą informację od początku, żeby synchronizować pod Wi-Fi. Ale właśnie nie miałem, Rafale, w momencie, w którym. Ale sobie ja to cię zrobiłem, znam, ty napierdalałeś w ten palec tak, jak Tomek grał w tą grę kurwa klikaną <grym> i w ten sam sposób <grym> konfigurowałeś tą aplikację. E, no, coś, Rafale, po prostu ja po prostu, tak nie, ja po prostu, po prostu zaznaczyłem, że mi się zrobiła kopia zapasowa. I koniec. I powinna mi wyskoczyć Dobrze, informacja, ustaliłeś... e panie Krystianie, nie, nic nie ustawiałem. Nic nie ustawiałem, no, a oczywiście. Pytanie za 100 punktów, jaką no. jakość yy, zdjęć ustawić Najwyższą, oczywiście, że najwyższą. Najwyższą? Czy najwyższą możliwą, no nie no. wiem, żeby zrobiła mi się kopia zapasowa najwyższej jakości zdjęć. No nie, Filmu. no to wciąż nie odpowiadasz na moje pytanie, bo tam no, masz okay. opcję najwyższa dopuszczalna, no. bezpłatna, która nie zżera ci w ogóle transferu twojego z dysku gogla, który masz bezpłatnie 15 giga, chyba no. że tam wyszarpane masz więcej. I możesz mieć 40 giga zdjęć, 50, a on ci nie zeżre ani troszeczkę. Czaj, I ona jest tak. najwyższa, ale ta najwyższa oznacza, jest tam w ustawieniach opisane ileś tam megapikseli i to w zupełności wystarcza dla większości aparatów, ale dzisiaj już nie do końca, bo kiedy ci wjeżdżają telefony z aparatami rzędu 48 megapikseli, to już te zdjęcia będą pomniejszone, tak? Więc do takich Dobrze. ustawień masz Wiem. tak zwaną bezstratną i wtedy ci wpierdala całe twoje miejsce. Eee, Rapala, dysku. ale ty mówisz, że teraz to zupełnie czymś innym. No mówię o czymś innym, było. ale też przy okazji ci zwracam uwagę, żebyś za tydzień znowu gówno wątku nie podjął, który po prostu będziesz zaskoczony, że na twoich nie, zdjęciach nie, nic, nie, nic nie widać. Nie, no. nie Rafale, bo jeżeli ja robię jakąś kopię zapasową i robię to na Wi-Fi, robię to sobie normalnie, następnego dnia ja sobie w, e, wyłączam Wi-Fi, włączam sieć komórkową i robi mi się jakaś kopia zapasowa i mi popierdala 2, 3, 4 giga, to było the fuck to coś jest nie tak, bo ja korzystam z tych aplikacji i wyskakują mi informacje, że panie Krystianie, ale korzysta pan z sieci komórkowej. Czy na pewno chce pan to zrobić? Okej. Okay. Ja mówię, nie, kurwa, do 2 giga to nie chcę, Nie pojebało mnie. Ale tu nie miałem takiej informacji. Tu po prostu dopiero jak patrzę o kurwa, zjebało mi dwa, patrzę ty, no Sieć komórkowa jest włączona w aplikację. Nie wiem, może, może ja jestem jakiś zjebany, ale zawsze jak instaluję nową Prafo. aplikację, czy w ale sensie zaczynam Ale to nie jest nowa aplikacja. To, są... to wchodzę. No, no. no nie jest nowa, zdjęcia, ale ty zaczynałeś nie korzystać w nowy sposób tak, to, to, to tak, wypada tak, wejść tak, w ustawienia tak. i zobaczyć co okay, to jest no, o, ja a, ja, a ja po prostu wiem, że wszystkie aplikacje które mam, nawet głupie ściąganie jakichś plików z playa, masz informacje że... czy z sieci komórkowej na pewno chcesz to robić? wszędzie tak rafa masz, a tu akurat nie miałem takie zabezpieczenie, się wkurwiłem no, po prostu, po prostu, dobra, no ja się wkurwiłem, tylko mówię tak dla ludzi w przyszłości, żeby zwracali na to taką uwagę, bo ja rafałem nie jestem, lubię wygodę i po prostu, jeżeli ktoś mi nie złapie za rączkę, to ma w pierdol. I ma w pierdol po prostu i się wkurwiłem. Dobra, no mniejsza o to. E, tak, więc Android 9 Pace się. E, idziemy dalej, słuchajcie, przy, zamykamy Hyde Park po prawie godzinie. Tak, tak, dawno nie, nie nagrywaliśmy, że prawie godzinie zamykamy. i lecimy do wiadomości. Tomek, będziesz miał ostatnie pół godziny na tego Antema, bo tak wyjdzie. Więc czy coś się ciekawego wydarzyło? Ja mam milion rzeczy, tak, więc... Tak, jeżeli... Game Pass będzie wychodzić na Nintendo Switcha, Playę 4 i wszystko, co jest możliwe. Lodówki, piekarniki, tostery. Pierdolisz. E... naprawdę? No i... Słuchajcie, no Microsoft chce swoją usługę Game Passa wpierdzielić we wszystko, co jest możliwe. I zanim zaczniecie się pukać w głowę, że no ale po co by debilizm w ogóle, to zastanówcie się... Nie, ja ją się... chcę na, na PlayStation. Ja ja no właśnie, playce. ile milionów ja ma chciałem. ludzi PlayStation 4 w domu, Plus do tego dodajcie, ile milionów ma no, Switch? 68. 68. No, jedną, jedną usługą więcej sobie zasięgu załatwią niż produkowanie Xboxa przez Pizza. Dokładnie, lat. dokładnie. To jest, to jest po prostu posunięcie mistrzowskie. Game Pass kosztuje 40 zł na miesiąc. Każdy, Biorę. kto ma konsolę. Zagra sobie na legalu we wszystkie ekskluzywy Xboxa mają Splejkę Czwórkę bądź Nintendo Switcha. E, oczywiście będzie to się opierało na zasadzie streamingu tylko. z ich Super Clouda, e, chmury i tak w ogóle, co Krakdown pokazał trójka, jak wygląda ich usługa chmurowa, hehehe, he, he. e, ale ogólnie sam zamysł. Jeżeli to będzie działać tak, jak oni to przedstawiają albo planują, no to to jest ale po prostu się, że szachmat są ich w tym wpuścić. momencie. To no właśnie to jest druga sprawa, nie, bo, bo Sony niekoniecznie ale teraz, musi ale tak wpuścić, za, za, nie? z, że... się. wpuścić bo z jednej strony no, z ich masz... jak, nie, jak wpuści to daje zarabiać ja, ja, komuś ja, ja, innemu ale z drugiej strony jak ich wpuści to powoduje, że taki Krystian nie będzie już rozważał zakupu Xboxa i w sumie ja też bym kurwa swojego mógł sprzedać no dokładnie to so jest taki, wiecie, obusieczny miecz, czy tam, kurwa, wiesz, dwustronny patyk, czy jak to tam nazwać? Dobra, dwustronny ale nie, nie, nie, patyk, nie, ja nie Rafał, to, to, to, to, to. Poczekaj, poczekaj, poczekaj, To jest tytuł poczekaj. tego odcinka, to jest... Eee. Jak gadaliście eee. o tym... A, czemu, dwustronny patyk. Mo, mo, w momencie, kiedy gadaliście o tych problemach pierwszego świata z internetem, co oczywiście żałuję, bo ja zawsze chcę popcorn sobie zrobić, jak to zaczynacie gadać, gdzie mi internet telefonu się kontenerami wylewa i wiecie, ja już go na podwórku zakopuję, jak Pablo kabar pieniądze zakopywał, to nie, już to drugiego rynka zrobiłem tego, dwustronny patyk jest tytułem odcinka, musi to być. Okej, okay. i tak będzie anten, więc sorry. Eee, słuchajcie, ale nie, nie, nie, bo z drugiej strony ja nie kupię Xboxa i tak, ale z tej usługi bym korzystał. I no jeżeli właśnie. nawet Xbox, poczekaj, jeżeli Microsoft na sprzedaży konsoli załóżmy, że nic nie zarabia, albo zarabia mało, albo może dopiero teraz zarabia coś tam, to na pewno ze mnie nie bym miał cztery dyszki miesięcznie. To, no i na to i, i to bym miał przez cały rok. 40 no. razy 12 jest to 480 zł miałby tylko z głupiego Christiana bo chciałbym mieć tą usługę na PS4 i biorę ją. Ale wiary, Jak masz, to jest i ma już. ze mnie czyste telefonie, pieniądze, a to, to są i niekoniecznie. Większość osób nie płaci 40 zł, tylko kupuje za 200 zł ten abonament na cały rok albo za 80 zł 6 miesięcy, albo tak jak ja drugi miesiąc z kolei za 4 zł, więc w gruncie rzeczy to jeszcze tam trochę czasu minie, zanim oni zaczną full high za to brać i skończą no, się promocję. Ale poczekaj, promocje, bo oni ale... na razie ta, tak jak z telefonami jest... Z... Okej, okay. ta, tak jak jest z telefonami, tak jak ty Rafał kiedyś mi mówił z OnePlusem, tak? OnePlus jest coraz droższy. Ale na, na, początku był zajebiście tanie, był super ekonomiczny. No tak, co nie. I oni zrobią dokładnie. to samo. Na początku będzie za 4 zł przez 5 lat, a później pier, przypierdolą 50 i, i wszyscy to kupią, bo już się tak przyzwyczają, że ciężko będzie. Z, z Netflixem może być podobnie, no. Okej. Okay. A czy wiesz, nie, widzę, a czy widzę problem, jaki może być od strony Sony, jako nie wiecie, gówno burzę zrobili z crossplaya, nie? Wiecie, tak bardzo się długo wstrzymywali, aż w końcu wymiękli, e, bo hmm, na Switch'u to wejdzie od razu i Switcha, na Switch'a wpuszczą ich po prostu otwartą bramą, bo oni tam zalew każdego gówna wpuszczają w tym momencie, ale Sony może powiedzieć nie i koniec, no ale no raczej ale... nie powiedzą, no bo to jest tak jak mówisz, ludzie, którzy mają konsole, nie pomyślą, żeby kupić Xboxa, żeby grać w gry na Xboxa, nie? Ekskluzyw, nie, dobra, to, raz to, to raz. dla mnie to po prostu, wiesz, spowoduje, że z dwukrotnej dominacji się zrobi czterokrotna dominacja, co będzie tym bardziej głupie, jeżeli Xbox chce puścić cztery konsole, wiesz, na generację różnego typu, bo te zapowiedzi, jakieś tam plotki, przecieki już się też pojawiają i w gruncie rzeczy, no co, tylko grafiką będą grali ewentualnie, tak? A, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tomku, a skąd w ogóle informacja, że Sony miało, W ogóle skąd pomysł, że Sony ma to, mieć tą usługę? A w ogóle nie, ja mam ciekawszą informację, a jak to niby nie ma... bo, bo to a jest jak dupy, to, bo... Jak to... Ale jak to ma niby działać na Switchu, jak tam dopiero gry z Xboxa jedynki wychodzą? No przecież powiedziałem, że to będzie na zasadzie. Streaming. No a... dobra, to do, do, do ogarnięcia. No, ale, ale chodzi mi, skąd w ogóle pomysł, że miało być to, to na przykład na Playce? W ogóle, znaczy, że są... Znaczy, to zgodzimy. jest pomysł. To są plotki, to na razie są, wiesz, takie informacje na internecie krążą, płyną i w ogóle, ale no można wywnioskować z tego, że będzie dostępne na wszystkich urządzeniach, tak? Mhm. Phil Spencer w jakimś tam wywiadzie powiedział, że oni chcą swoją usługą Game Passa u, u, uderzyć praktycznie w każde urządzenie. Łącznie z telefonami, z konsolami, czyli można to przez to czytać też, że, że PlayStation 4, no ja to tak rozumiem i tak pewnie dużo ludzi tak to rozumie, no zobaczymy jak no, to zobaczymy, będzie wyglądało, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. ale sam pomysł i koncept jak dla mnie to jest strzał w dziesiątkę i dla to, mnie to się nie kożo. może nie udać. Nie, nie może, jeżeli, się, jeżeli będzie to nie może się nie udać, a powiedzcie mi czym wy na tym Game pasie macie Crackdown 3 No mamy. Właśnie to jest gra, o którą chciałem się zapytać Tomka, tylko nie mogłem za bardzo złapać wątku. Nawet pobrałem, korzystając z nielimitowanego internetu, którym teraz mogę zszastać również, tak jak tobie mi się wylewa. Nawet mam dwa routery w domu niezależne, jak mi jeden zamula, to się przełączam na drugi, więc w ogóle jak Pablo Escobar zapierdalam, ale zasadniczo to Crackdown dzisiaj, wiesz, przeczytałem kilka opinii, które mnie spowodowały, że okej, wolę te pół godziny poświęcić na masturbację, żeby się, wiesz, tą grą jednak nie zasmucić i, i nie będę nawet jej odpalał, tylko od razu usunę, więc co, ty, ty też tak postarasz się zrobić. Zrobić recenzję znaczy, a to jest tylko spowodowane tym, że nie grałeś w, w jedynkę i w dwójkę no, ludzie przy opiniach crackdowna się dzielą na tych, którzy nie grali w oryginale części i ci, którzy grali i ci, którzy nie grali właśnie będą się masturbować, a ci co grali to sobie chociaż przypomną, jak to kiedyś fajnie się grało w takie gry nie? To <śmiech> jak się kiedyś było... masturbowali <śmiech> pierwszy crackdown był po prostu no, bardzo fajną grą znaczy, mnie nie Znaczy, mi, mi chodziło tutaj o całkowite zastąpienie odpalanie crackdowna na pół godziny, żeby stwierdzić, że to jest chudowa no najbardziej, tak mówię, że e... właśnie się ludzie dzielą na tych dwóch, nie? Natomiast e, właśnie ci, którzy grali, to, to, to się wypowiadali, że to jest gra, która cofnęła raczej wstecz swój rozwój, niż poszła do przodu w tym kontekście, nie? No tak, no to jest, to jest oldschoolowy crackdown i tyle, no, robi się tam to samo, co się robiło w minimalnie lepszej grafice, która spokojnie mogłaby być na poprzedniej generacji konsol moim zdaniem, no i i jest, jest, bo jest, nic nie zmieni ta gra, i, i tak naprawdę nie ma co o niej gadać, bo to jest bez sensu i strata czasu. Nie? Już lepiej pogadać o masturbacji, pewnie więcej ciekawych rzeczy, czy się dowiemy. No, to ciekawe. Może, może zrobimy jakiś te, temat tego typu. Dobra. Eee, więc mamy usługę Game Passa. Trzeba eee, jakieś gry na wiara odartnąć w tym temacie. W jakim temacie? Kurwa, ale ty jesteś po prostu... O no, dobra, okej, okay, dobra, okej, okay, dobra, już, już, okej, okay, już, już. Się rozpędzacie, dobra, dobra, słuchajcie, to teraz ja przejdę... Mówiłem ci, Tomek, zanim przyjechaliśmy, że to taki prawiczek z niego trochę, nie? E, dobra, masturbatorzy, dobra. E, słuchajcie, nie wiem, czy słyszeliście, ale dzisiaj wyszła informacja, że wychodzi nowy Assassin's Creed. Będzie miał pod tytuł Legion i... Ed ja tam pierdolę tego Assassin'a, ostatnio w ogóle w to nie gram, mam na niego wyjebane, nie podobałem się koncepcja otwartego świata, nie podobałem się koncepcja Wiedźmina, wolałem Black Flag'a i opcję, że to jest dużo mniejsze, nie miałem tyle badziewi do zbierania i po prostu miało to jakiś klimat. Teraz ja, ja po prostu ee, czuję się jakbym grał w zupełnie inną grę niż Assassin's Creed, bo nie podoba mi się co tak gra ze sobą robi wychodzi Legion, który już w ogóle do Odyssey, to w ogóle Legion, Odyssey to jest to samo, szczególnie, że zmienia się se setting i wracamy tym razem do dwójki, czyli wracamy do Rzymu, czyli będzie starożytny Rzym i znowu będziemy Ezio auditory da Firenze, oczywiście nie, a jakimś innym e, koleczkom, ale też będziemy biegać po Rzymie, po Koloseum, pewnie po tych rzeczach, i ogólnie mi się to bardzo nie podoba, ponieważ chciałbym zobaczyć sobie, jak biega mi jakieś Altairy, na przykład w Chinach, albo w Rosji, albo nie wiem, nawet na Alaskę bym go wyjebał, ale znowu do Rzymu nie. I mi się to bardzo nie podoba że mi będzie zapieprzać no i tyle eee. widzisz a tyś, znowu wyłoszę ty za granie, Rafał, za, ty za granie słuchaj, zapłacisz a ja zapłacę i dlatego robią ją dla mnie Nie, Rafał słuchaj on na podstawie jednego screenshota w ogóle jeszcze nie wiadomo czy prawdziwy czy prawdziwy on już wiesz całą grę splatynował słuchaj jest i recenzja platyna tak bardzo jeszcze się nie posunęliśmy nigdy ty masz rację no, ale dobra, okay. eee... dobra no. Znaczy powiem tak, Grecja i, i Rzym to są takie najbardziej wdzięczne Grecja tematy. Grecja w, por w porządku. Grecja i Ale Rzym. Ale Najbardziej wdzięczne tematy, jeżeli chodzi o jakieś właśnie wyciąganie wątków mitologicznych, tak? Dzisiaj nawet mieliśmy dyskusję, czy, czy, czy będzie też jakaś wioska galów z jakimś tam, wiesz, nie do pokonania, tak? Takim, takim wątkiem do platyny, czy, czy coś ten deseń taki Asterix. isterek pod kątem Asterix, Asterixa. W sumie bym się nie zdziwił, jakby była jakaś po prostu jeden żołnierz jakiś nie do pokonania, jakiś wieśniak, nie? którego nie można zajebać, po prostu zwyczajnie. O, natomiast o, yy, o, była, no. mi pasuje ten setting, yy, tylko nie wiem, czy po mi właśnie nie pasuje. Mam ochotę w niego zagrać w, w kontekście, gdyby grałem. był dostępny, natomiast biorąc pod uwagę, że dopiero co siądę do Odysei i pewnie mi ona chwilę czasu zajmie, bo nie jest to krótka gra, yy, to podejrzewam, że ją skończę... Chur. Wiesz, po jakimś tam czasie i będzie zbyt blisko do premiery i znowu zrobię sobie y, przysiad przerwy, tak jak było prze, przed ostatnią częścią, że wcale mi nie mam ochoty wracać do tego Egiptu. nie? I chyba to troszeczkę też o to chodzi, bo na pewno nie wszyscy sięgnęli po Odyseję, pomimo dobrych y, opinii o niej, ale może ci, którzy nie sięgnęli po, po, po, po Grecję, po Egipcie, a teraz y, wrócą właśnie do Rzymu. No, raczej nie będzie znowu rewolucji, bo, bo tutaj znowu jeżeli wchodzą w cykl wydawniczy co, co do roku, to po prostu wykorzystają to, co mają i, i tak naprawdę się skupiają teraz na utworzeniu mapy i jakiejś tam ścieżki fabularnej i tyle, nie? No ale cóż, wracamy na stare śmiecie, Assassin's Roku i, tak. i tyle. No. Tak. no i właśnie mi się to bardzo nie podoba, bo tak jak powiedziałeś zaczyna się znowu, wiesz, żonglowanie asetami, robienie tego samego, tylko więcej inaczej troszeczkę, a ja już jestem na przykład, jeżeli miałbym, jeżeli, jeżeli ten Legion się okaże tym, co Krystian nam zrecenzował, yy, to, ja już tego nie wezmę, bo ja już jestem zmęczony tym słońcem, tymi marmurami, tymi, wiecie, piaskami, wyspami, to wszystko wygląda tak samo. Egipt, Grecja, Rzym to jest kurwa to samo, praktycznie nie ma żadnych <grym> różnic, <grym> tylko jedni jest. chodzą, wiecie w tych szarfach na sobie, a drudzy nago i tyle, i to jest jedyna różnica tak naprawdę. Ja bym Słuchajcie. chciał, żeby oni w końcu no bo, bo. z tym asasynem poszli bardziej w jakieś klimaty europejskie, tak? Jakieś tam, wiecie, normalne, jakieś lasy, jakoś bardziej, żeby to pod Wiedźmina w klimat podciągnąć, nie? Zobaczyć, co wtedy oni z tego by zrobili. Nie, Ale no, myślę, że na jest takie trochę miejsc troszeczkę który, jest, poczekamy. Jest gdyby się wpierdzielić i wykorzystać się no tutaj historia nam zostawiła spore pole do popisu. Yy, mógłby być w tam, nie znają historii. Mogliby wiesz, nawet gdzieś tam w słowiańskie klimaty wieźmińskie się udać i tam wiesz, za Geraltem pobiegać trochę, nie? Też by wiesz. Oni mają taką otwartą formę fabularną, że naprawdę wszystko mogą dopisać, no i, i to no, jest. To jest to, co go daliśmy przy, przy premierze, czy przy recenzji tego Odyseja, że oni mają ubidy game po prostu. Assassin's Creed może być ubidy game i tyle, nie? I nazywać się jak, jak obojętnie jak. Trochę trochę tak, no, natomiast no, czego tu się spodziewać, no to trzeba pauzę zrobić po prostu i tyle, no i, i koniec, no tutaj wiesz. Ale już pauzę masz, bo gra nie wyjdzie w tym roku tylko za rok, więc w przyszłym roku miałaby ewentualnie wyjść, więc już masz i tak roczną pauzę. Co, mówisz, że dopiero będzie Ale... 2020? I już by o tym tam pierdolili? Tak, tak, tak, tak bo już, już, już jest ta informacja z przeciekiem Legionu, że w tym roku nie będzie sesji, tylko dopiero w przyszłym. Więc nie dość, że masz pauzę, to jeszcze wracasz do tego samego. No to zobaczymy, Ufno. no co, co tam, wiesz, wyjdzie. No może tam... Nie da się ukryć, że wiesz, że, że, że jest jakieś tam pole do popisu, no ale Legion to Legion, starożytny nie, no jest, dym, to jest, starożytny jest. Rzym, to znowu zobaczysz to samo i, i będziesz, wiesz, fruwał po, po tych klimatach, które, które znasz, nie? To szkoda. E... No. Nie ma co poświęcać e... temu uwagi. Oskary. No właśnie do Oskary, no właśnie i na, i na zakończenie chciałbym powiedzieć parę słów o Oskara. To ty mów to, parę, parę słów, ja nie... powiem tylko tyle. E... Jestem w ciężkim szoku, ale takim w sumie nawet pozytywnym, że cztery Oscary zgarnia Marvel. W tym trzy za czarną panterę. No Temu się trochę nie dziwię, bo uważam, że tam jest yy, faktycznie dosyć mocny nacisk taki yy, społecznościowy i ogólnie, wiesz, poprawności wszel wszelorakiej politycznej, rasowej, yy, aby uznać to ich, yy, wiesz, tą, tą czarność, murzyńskość, którą oni tam zaprezentowali, Dobra, właśnie te kostiumy i tak dalej. Natomiast zajebiście się cieszę, że animację Spider-Verse dostał i, i, i to jest po prostu, wiesz, wisienka na torcie. No i cztery oskary dla Marvela to w sumie jedyne, co mnie z tej gali interesuje. Ja, ja chcę powiedzieć, że ze względu na to, że Czarna Pantera jest w murzynach, więc trzeba było im dać oskara i dostawiasz trzy. Więc ja to doskonale rozumiem. Aczkolwiek, no można powiedzieć, znaczy, że... Porządku, z tymi kostiumami no ta, bo... troszeczkę pofrunęli faktycznie spoko. Muzyka... W ogóle jej nie pamiętam, więc nie wiem, czy to była aż taka zajebista. To może jakby ktoś siedział, analizował, to, to, to ona pod pewnym względem no jest może. spoko, nie? Tylko to, to by była taka Originalna trochę, wiesz... ścieżka muzyczna jest napisana. No. no tak, ale... Czyli wymyślona do konkretnego filmu, no. Tak, no ale czy to... No nie wyniosła wrażenia, ale może to jest... Ale tam było dużo tych elementów, ich również... Yy, lokalnych i, i takich, wiesz, rdzennych, nie? Więc, więc może to z tego tytułu, że po prostu na bębenkach trochę zagrali, no i, i jest fajnie. Yy, ale ewidentnie mam odczucie tego klimatu, co powiedziałeś, że, że to jest kwestia dobra, trzeba było dać im coś i, i po prostu przestańmy nagradzać może białych, no. białych bo, bo biali są źli, nie? Więc to tam mnie to w sumie jebie, a no, jakieś dlatego... zajebiste filmy z tych pozostałych? No. Nie wiem, jak zwykle okazuje się, że nie oglądałem żadnego Filmu z Oskarowych. No. E, Ale kobiety chujowe e, Przede wszystkim e, nie, nie dostała oscara Przede wszystkim e, e, ja chciałbym powiedzieć. Słuchajcie, bo coś mi spadło tutaj. Ja muszę to podnieść koniecznie. E, dobra, mam. E, słuchajcie, ja jestem trochę zawiedziony, że jednak. że jednak, e, Ej, że że jednak ta zimna wojna nic nie dostała, bo naprawdę film był dobry. I powiem wam, że nie wydaje mi się, żeby za rok ktoś zbliżył się do tego poziomu, więc już w ogóle nie mówił o skarze, więc to była nasza taka no, no, taka fajna etykietka i, i film dostał dużo nagród, wiemy, że miał cztery nominacje i nie dostał żadnej nagrody, szkoda. E, szkoda, szkoda, szkoda, no ale, ale mówię, no, no Żydy, są, e, e, e, Żydy są w akademii, no i nie lubią Polaków, no i jest jak jest, tak. E, no. Więc co, ja w ogóle tak e, a propos ale... tego, co powiedziałeś, że, że, że no, poziom jakiś tam, ale to, to nie był film dla każdego, nie? To nie każdego musi nie, to interesować, co ale to było przedstawione. albo coś. E... Nawet ta Roma nie dostała coś a, Tak. Nie, Roma dostała, dobra, Roma akurat dostała. Najlepszą okay. rzeczą, którą z, z tego wyjścia do kina, do kina zobaczyłem, to był trailer, również filmu, który w sumie o nim wiele nie wiem, bo nie przeczytałem i muszę postarać się znaleźć jakieś informacje i na pewno znajdę tytuł, żebyś mógł gdzieś tam go wrzucić do, do zapowiedzi odcinka, jaki ten tytuł jest, ale film no. wojenny z polskimi aktorami, częściowo po polsku, częściowo po angielsku, więc taki bardzo mieszany, Kurier, Kurier się nazywa, już tytuł, Kurier. Pamiętam. I, I ten film Kurier opowiada jakąś tam historię wiesz, przekazywania jakichś, nie wiem, mikrofilmów, czy coś tam, wiesz, szmuglowania przez, przez front e, ze scenami akcji wyciągniętymi wprost naprawdę ze, z jakiegoś dobrego kina, tak przynajmniej trailer wyciągał, więc zdecydowanie poza jakimiś nazwałbym to możliwościami naszymi e, rodzimymi. E, a jednocześnie, no, no, no wszystkie w, współpracujące tam studia rodzime raczej przy tym się najbardziej wiesz napociły więc no, to, to bardzo ciekawa jakaś no, propozycja widzę, widzę. tego kur kuriera Pasikowski trzeba zapamiętać marzec. i zobaczyć Już co znalazłem. oni tam zrobią w tym, w tym roku, tylko tak. nie wiem kiedy jest premiera eee, ale zaraz powiem. Wiesz, to może no ma 15 marzec Pasikowskiego filmu. no i, i pięknie, eee, dobra Słuchajcie, bo chciałem powiedzieć coś jeszcze o tych Oscarach. Przede wszystkim, Rafał, oglądałeś tego pierwszego człowieka, pierwszy człowiek? Nie, ominęło mnie to. Chciałem pójść, ale tam gdzieś w dziurę wpadło wtedy, no. Okej, okay, nie, nie obejrzałeś. Tomek? Tomek chyba w ogóle filmów nie ogląda. E, tak czy siak, e, słuchajcie, zdziwiłem się, że to ma efekty specjalne, bo liczę na ten Pacific Rim. A tu pierwszy człowiek no, Proszę cię, ty wyobrażałeś sobie, że Pacific Rim wyjdzie z Oscarem? Ale... A, a Transformersy nie wyszły z Oscarem? oczywiście, że wyszły, no... któraś część dostała za efekty specjalne, na 100% któraś część tak, bo w którejś części oni zrobili Ta. takiego mindfucka, że A... pokazali coś, czego nigdy nie ale widziałeś, to... ale to było 100 lat temu, kurwa, no panie rozumiem, ale Pacific Cream zrobił na mnie ogromne wrażenie I, i pierwszy człowiek to jest film o jakimś tam kosmonaucie, który sobie coś tam, ten, i to ma tak zajebisty efekt, no ja, ja chciałem, ja muszę to zobaczyć dla tych efektów, naprawdę bo ja nie wiem, co tam takiego będzie Jestem ciekaw, ale Pacyfik zrobił. Nie wiem, film ale jeżeli chodzi chujowy, o. wiesz, ale zrobił na mnie wrażenie, naprawdę zrobił wrażenie. Słuchaj, tego? Amerykanie, wiesz, fingowanie lądowanie na Księżycu mieli opanowane już w 60-tych latach, więc teraz no na tak, pewno to zrobili 100 no tak, razy lepiej. Dlaczego miałby wygrać ten film, bo, bo Amerykanie lądują na Księżycu? Dziękuję, dobra, wszystko wiadomo. Słuchaj, chciałbym, chciałbym się jeszcze odnieść do jednego filmu. Oczywiście Bohemian Rapsody od Groma, Malik, okej, okay, spoko. Malek, spoko. Um, obejrzę. E, zajebiste. Wszyscy mówią, że zajebiste. Dziwię się, Rafa, że tego Green booka nie oglądałeś. Chciałem iść na to do kina, e, ale już, już nie pójdę, bo mi się, bo mi się nie chce. No. Zobaczymy jest, jeszcze. To? Trochę to grają, ale, ale przerwy. Przerwy były w kinie u mnie, no i tyle. Mhm. E, słuchajcie, ale chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy i to jest dla Was ciekawostka. Słuchajcie, najlepszy film pełnometrażowy dokumentalny to jest film który się nazywa Free Solo ja bardzo lubię firmy, filmy dokumentalne które dostają Oscara macie, z zeszłego roku macie taki film który nazywa się Icar on jest na Netflixie to był film, który dostał Oscara dokument o dopingu w kolarstwie bodajże, czy w sporcie nie jestem pewny, nie oglądałem go jeszcze ale, bo nie, nie podoba mi się tematyka, ale, ale jest łatwo dostępny. I słuchajcie, ten film Free Soul, który dostał Oscara, to jest o typie, który po prostu wspina się na 2,5 tysiąca metrów po pionowej skale, bez żadnego zabezpieczenia. I podobno film jest bardzo dobry. I tutaj ciekawostka, będzie w telewizji w tą niedzielę, na National Geographic o 21.00, więc możecie go sobie już w niedzielę obejrzeć. Ja myślę, że prędzej jednak na Netflixie nasi i... znajomi odpalą tutaj słuchacze, wiesz? No dobra, no ale jeżeli ktoś ma normalną telewizję tak jak ja, to macie na National Geographic od 21 w niedzielę, najbliższą niedzielę film oskarowy, dokument oscarowy półtorej godziny trwa godzina 40. Jak najbardziej polecam, bo ja na pewno go obejrzę. i lubię tematy wspinaczkowe w ogóle, więc jak najbardziej go obejrzę, szczególnie że filmy oskarowe, no to są jednak dokumenty oskarowe są jednak takie, które które które jednak coś tam wnoszą. Eee, co nie zawsze tyczy się z filmami wnioskuję e, dobra, o przejście i do sprzedaży chciałem... Jan Tema, bo Tomek tak, już tak, i tak, zaraz tak, go obudzę tak. ale to Tomek zaraz będzie mówił cały czas, więc on, on już będzie kontynuował ten odcinek to Tomek już jakieś głupoty wysłał. Dobra, no nieważne. Słuchajcie, e, więc e, wr tak, wracamy do naszej sprzedaży. Chyba ostatniej nie było, bo byłem u Tomka, nie miałem takiej możliwości i teraz mogę. Dobra, więc słuchajcie, pierwsze miejsce sprzedaż jest dzisiaj. E, pierwsze miejsce w zeszłym tygodniu najlepiej sprzedawała się gra, która nazywała się Anthem. E, drugie miejsce to jest Far Cry New Down e, Trzecia jest FIFA 19. Czwarta to jest What The Fuck, czwarte to jest Rotin Potin Cowboy Frutin 2, nie wiem co to jest e, piąte to jest Metro Exodus, szósta jest Forza Horizon 4 siódmy jest e, Super New Mario Bros. U Deluxe e, zaintrygowałeś mnie na jaką, na jaką platformę jest ta gra poczekaj, poczekaj poczeka, poczekaj, zaraz, e, ósme to jest Mario Kart 8 Deluxe, ósme na ósmym. E, dziewiąte to jest e, Call of Duty Black Ops 40 to jest Super Smash Bros. Ultimate. Słuchajcie, 3 razy Mario w tym zestawieniu. Wow. Nie ma GTA. I nie ma Reddeda. Eee, o, właśnie. I to chyba Rockstar jednak pokazuje, że to Reddit nie będzie tak dobry jak GTA ale dobra, to, to zaraz, rotin potin. Nie mam napisane, Rafał, co to jest. Rotin potin. Nie wiem, pewnie jakiś switch, jakiś, jakiś switch, no, no, no takie gry na normalne nie powstają. To tak wyobrażasz sobie, rotin, że potin. ci, co publikują ten, ten, ten, ten, Ranking sprzedażowy wymyślili sobie, a pierdolnimy coś z, z czapy, nikt się nie zorientuje. i kurwa, wszystkie serwisy, podcasty i tak dalej, wiesz, puszczają jakąś grę, której nie ma w ogóle, nie istnieje. Rotin Potin kurwa na czwartym miejscu, nie wiadomo na jaką platformę. Nie spoko, na pewno tak nie jest. Tam poważni ludzie pracują. No i wyobraźcie sobie, że sprawdziłem po odcinku co to była za gra. I był to Red Dead Redemption 2, więc Rafa miał rację, a tam są sami profesjonaliści. Mniej więcej. Słuchajcie, tylko z, cieka z ciekawostek, że wyszła taka informacja, że Anthem, ee, nowy tytuł ODA, sprzedał się o połowę gorzej niż Andromeda, która, jak wiemy, była totalną klapą finansową. Wszystko to wskazuje, że Anthem będzie gównem. E, wszystko na to wskazuje, że projekt się szybciej zakończy niż się zaczął. A ja, co będzie się dokładnie działo z Antemem i jak to w ogóle wygląda, powie nam Tomasz. Tomasz, co tam w nowym ip Znaczy, wiesz to, to, to, że pokazuje właśnie, że ta gra się tak sprzedała gorzej niż, niż Andromeda, to jest tylko plus, bo przynajmniej zepną dupy i zaczną cokolwiek z tą grą robić, żeby chociaż uratować albo ograniczyć straty. Nie? Eee, ciężka jest ta gra do opisania i w ogóle do, do, do zrecenzowania i ogólnie ciężko się w tą grę też gra, bo z jednej strony to nie jest zła gra, ale z drugiej strony to jest tak tragiczna gra, że dawno tak tragicznej gry nie widzieliście ta gra kuleje u podstaw swojej w ogóle mechaniki i tego, czym ona jest. To jest gra sieciowa w otwartym pseudo, otwartym świecie, gdzie gracie z innymi graczami, a tym, co najbardziej irytuje i wnerwia to jest właśnie to, jak jest wszystko zrobione odnośnie usługi sieciowej i całego gameplayu. No bo wyobrażacie sobie na przykład takie coś Gra jest podzielona na dwa segmenty, na segment RPG i na segment strzelaniny Ala Destiny czy tam The Division, tak? I ta gra jest cały czas online, więc podczas dialogów z innymi NPC-ami, typowy taka gra RPG, potrafi gra was po prostu wywalić i od nowa łączyć z serwerami. Od nowa musicie iść do tej postaci, od nowa zaczynać ten sam dialog, tak? to jeżeli chodzi o serwery, to jest największa głupota, jaką ja kiedykolwiek widziałem. I potwierdza to nawet takie coś, że w momencie, kiedy włączacie grę, pokazuje wam się pasek, z pod, taki ekran z podsumowaniem wszystkiego. Wiecie, gdzie dostaliście jakieś, jakieś przedmioty i tak dalej, podsumowanie ostatnich misji, a także wiadomości i nowości ze świata albo z aktualizacji. tak? No i macie możliwość wejścia w taką w taki, w, taki, w taką wiadomość i przeczytać troszeczkę, co się zmieniło w grze. I wyobrażacie sobie, że w tym momencie, jak to klikacie, to gra przenosi was do przeglądarki internetowej na konsoli, co jest równoznaczne, kurwa, z rozłączeniem z serwerami. I no w momencie, Boże, kiedy wyłączacie e, tą aktualizację, z którą sobie przeczytaliście, co nowego się pojawiło, to gra odnowa się uruchamia. No, no rozumiecie, to... Ale... Ale wiesz co dziwne to jest, bo jej jest znane z na przykład z tych FIFA czy Need for Speedów, że to wszystko tak ładnie sieciowo fajnie, tutaj pyk w locie, wszystko w okienku, a tutaj taki pedał, nie? No no, no mówię, no ta gra jest ta gra wygląda, jakby dwa team deweloperskie tą grę robili i te teamy nigdy się ze sobą nie spotkali i nigdy ze sobą nie rozmawiali i nie wiedzieli co druga drużyna robi i w momencie, kiedy zaczęli wydawać tę grę, to musieli to wszystko skleić i tu się zaczął problem, nie? Bo ogólnie, jeżeli zaczniemy, zaczniemy już grać, latać, strzelać, to niestety trzeba przyznać jedną rzecz, że się zajebiście lata, strzela i tego nikt nie podważy, tak? Broń czuć, są różne, różne, różne bronie, różnie się z nich strzela każdy znajdzie coś dla siebie, tak? Są snajperki, shotguny, są karabiny, są, są, są jakieś tam szturmowe karabiny i różnice między nimi czuć, tak? To, to jest fajnie zrobione. Tylko, e, i wiecie, ka każdy fajny plus tej gry ma swój, kurwa, pojawany minus, nie? I okej, okay, macie tą broń i wszystko fajnie się strzela, tylko że w grze, gdzie podstawą jest zdobywanie nowego ekwipunku, nowych zbroi i tak dalej, e, to, jak dla mnie, tak jak było to zrobione w Destiny, że możecie po prostu zmienić tą broń szybko, żeby sprawdzić, jak się strzela, nie? A wtedy w Anthem, jeżeli cokolwiek chcecie zrobić, to musicie wrócić do tego huba, gdzie się chodzi i rozmawia z ludźmi, co się wiąże z loadingiem. Tak? Więc więcej patrzycie na ekrany wgrywania się gry, niż gracie w grę. I to jest głupota, bo ta gra jest nieprzemyślana właśnie pod... pod, pod no nie jest przemyślana kompletnie ta gra. Wyobraź sobie, Krystian, Rafał, jedną rzecz. Nie? Próbuję sobie, wiecie, to wszystko tak poukładać i, i z tą grą mam taki problem, bo jak w nią gram, to jest zajebiście, się cieszę i wiesz, jest napięcie, emocje, wszystko fajnie, no wybuchy, ekstra, nie? I jestem zadowolony. Ale w momencie kiedy kończę misję, to, to zaczynam sobie przypominać o tych wszystkich małych głupotach, niedociągnięciach i tych rzeczach, co mnie irytują, i to powoduje to, że nie chcę się włączać kolejnej misji, bo wiem, że czeka mnie kolejny loading. czekają mi kolejne, kurwa, problemy z serwerem i tak dalej, i tak dalej. Potrzebujesz nie? asystentki, która po prostu wtedy będzie szedł sobie nie wiem, tam do kibla kanapkę, zrobić kawę, a ona będzie siedziała i klikała okej, okay, okej, okay, nie? Tutaj proponuję córkę no, no, dokładnie, i, Tak i wtedy jest zajebiście. O, Tak, o. ja będę, wiesz, co, co, powiedzmy sobie, co 5 minut przychodził i brał, tylko od razu pada i latał i strzelał, nie? mówiłem o zmianie broni, nie? Więc tak, wyobraźcie sobie, że lecicie na misję, zdobywacie ekwipunek, wiadomo, są wszystkie te standardowe rzeczy, jak zwykły ekwipunek, tam jakiś legendarny, jakiś epicki, rzadki, nie, niezwykły i tak dalej, i tak dalej. Odpowiednio przydziany kolorkami, fioletowy, niebieski, żółty i tak dalej, jak to jest, już, już jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Tylko problem się zaczyna w tym momencie, że nie wiecie, co zdobyliście, nie? Kończycie misję, czeka was ekran loadingu, Wchodzicie na ekran podsumowania, gdzie pokazuje wam, ile kto zdobył rzeczy, jaki był zajbisty i tak eee, dalej. I czeka was kolejny loading. I wtedy dopiero wychodzi ekran, że pokazuje wam, co tak naprawdę zdobyliście. I tu się pojawia jeden mały problem z tą grą, bo w... E Grze tego typu powinno być naprawdę bardzo dużo różnego typu broni i, i statystyk. A tak naprawdę macie raptem 6 albo 7 klas broni, gdzie różnica między nimi nawet nie jest wygląd, tylko po prostu zwykłe procenty, tak? I, I po pewnym czasie się gra sprowadza do tego, że zmieniacie jeden swój już ulubiony karabin, czy tam powiedzmy sobie jakiś tam broń, która wam dobrze, którą się dobrze gra, i przez większość gry tylko szukacie cały czas tej oto broni, tylko że plus 2, plus 5, plus 10, I to, to no po prostu zabija jakiekolwiek, jakiekolwiek próby w ogóle grania czymś innym. Tak? W momencie, kiedy zobaczycie, co odblokowaliście, czeka was kolejny loading... gdzie idziecie do tego głównego świata, który jest pusty, tam się nic nie dzieje, tam nie ma żadnych ludzi, nie ma nikogo, tam są tylko npc z którymi możecie porozmawiać e i musicie pójść do, e do takiego pokoju, gdzie możecie zmieniać broń i ubierać swojego właśnie tego, tego, tego, tego, tego gościa, no Ironmana, nazwijmy go tak, bo nie wiem, to są jakieś egzoszkielety, w które wchodzimy i tak dalej e i czeka was loading, Tak. kiedy już wejdziecie i zaczynacie sobie przybierać te bronie, no to nie możecie ich sprawdzić tak po prostu sobie poszłać do jakichś tam, wiecie ludzików, które się po prostu respawnują tylko musicie wybrać jakąś misję no to czyli tak, wybraliście swój loadout, wychodzicie loading wchodzicie do głównego huba loading wybieracie misję loading Wchodzicie na misję, oddajecie 3-4 strzały no i broń wam kompletnie nie leży. Nie da się nią grać. No to co robicie? Czekacie do końca misji? Czy, czy wychodzicie do menu głównego? No ja wychodzę do menu głównego. Loading. Wchodzicie na ekran podsumowania misji. Loading. Wchodzicie do tego, co się udało wam zdobyć. Loading. Wchodzicie do hub'a, load'ing. Wchodzicie do kuźni, czyli tego miejsca, gdzie możecie wybierać broń, load'ing. Zmieniacie broń, na którą już kurwa mieliście, load'ing. Wracacie do menu głównego, load'ing. I po prostu się odechciewa w ogóle w tą grę grać nie może być ta gra zrobiona nie może być sieciowa gra zrobiona w ten sposób, że zmiana jednej rzeczy w waszej postaci wiąże się kurwa z 15 loadingami tak to dyskwalifikuje w ogóle jakąkolwiek chęć grania w tą grę mm -hmm. mamy problemy techniczne, przekonałeś mnie Stałek, przekonałeś nie będę tego prawu. to cieszę się to cieszę się. To posłuchaj teraz jeszcze jedną głupotę. Macie czterech gości, tak? Każdą misję możecie robić samemu, bądź czwórką innych graczy, co powinno zachęcić was do grania z innymi graczami, no bo fajnie się razem strzela, każdy, każdy ma inne umiejętności, możecie sobie pomagać. Wszystko jest fajnie w momencie, gdy jeden z waszej, z, z waszej czwórki nie wpadnie na genialny pomysł, że to on będzie pierwszy, wiecie, który wciśnie guzik, który podniesie jakąś jakąś, wiecie, rzecz, która należy podnieść, żeby wykonać misję. A jak wszyscy wiemy, grając przez internet z ludźmi, z ludźmi każdy chce być tym numer jeden, tak? Więc zaczyna się wyścig. Kto pierwszy to zrobi? To I oczywiście gra... No, no ja tak. miał to w dupie, a niech sobie biegają. No właśnie. Ale w ogóle jest... I w tym momencie, no, Krystianie, ty zwiedzasz świat i podnosisz kolejne rzeczy, żeby sobie zrobić tego upragnionego achievementa, czy tam pucharka, ale niestety jesteś w tyle paczki no i gra stwierdza, że tak nie może być, bo ty musisz grać grupowo. I zaczyna się odliczanie. 20 sekund do, do tego, żebyś y, doleciał do Rionu, gdzie się misja dzieje. Jeżeli tego nie zrobisz, no to y, zgadnijcie. Loading żeby gra was przeteleportowała do reszty graczy. Rozumiesz? I miałem fajne takie... Ale w Destiny było podobnie, z tym, że tam nie było... Ta, tam było bardziej na takiej zasadzie, że był pewien punkt, do, tego, do którego wszyscy musieli dojść i czekali na ciebie i jeżeli cię długo nie było, to było, było, była podobna sytuacja, z tym, że to było dosyć rzadko. To się pojawiało, ale, ale bardzo rzadko z tego, co pamiętam. No, Nie, tutaj to masz cały czas i to, to do takich absurdów dochodzi, że dołączasz się do jakichś graczy, wiecie, oczywiście loading, tak? Loading, loading, loading. loading. Wchodzicie na misję i pierwsze, co widzicie, to widzicie monit, że wszyscy ja już będę w Ja międzyczasie w ten... loadingi ci robił, jak będziesz opowiadał. Dobra. Ale, ale <głos> powiedz mi, one są długie? różnie, to nawet czy po prostu ekran, to potrafi ekran dojść nawet do, do minuty, loading po prostu no 50-40 50, 50 40 sekund co chwilę musisz odczekać minuta nie, do minuty no daje ci oczywiście, że tak loading. i, i długo, zrobiłem to, dobry. to wierzcie, to te 40 sekund, to jest długo i zrobiłem bardzo śmieszny, śmieszny taki, to nie był eksperyment bo to się niechcący stało, ale pokazało jaka ta gra jest głupia nie? E dołączyło mnie do misji, gdzie, gdzie, już wszyscy byli w tym miejscu, gdzie mieliśmy się zebrać Loading. i, wiecie, zacząć rozpierduchę. I mogłem dolecieć, ja samemu mogłem dolecieć w tam w czasie, no nie wiem, no strzelając na to 9, 10 sekund po prostu latając sobie naszym Iron Manem, ale gra stwierdziła, że ona zrobi to za mnie i mnie przeteleportuje do nich, więc znowu się patrzyłem na 40 sekundowy loading, żeby mnie kurwa o 200 metrów, czy tam 300 do, do rejonu, gdzie się misja działa, do, do teleportowało, no. Więc naprawdę trzeba mieć trzeba naprawdę mocno zagryć zęby i przymrużyć oczy, żeby bawić się w tą grę. No bo jak już te wszystkie błędy nie wchodzą, jak, jak te niedociągnięcia już jak przetrwaliście to lading, jak już zaczynacie się strzelać i macie fajną ekipę, to naprawdę tam się dzieje dużo, tam, tam ekran potrafi ci, wiesz, być pokryty błyskami, wybuchami, ogniem, piorunami, no po prostu. Gra od strony graficznej jest przepiękna, tak? To, to naprawdę jest coś. Ale loading. Ale loading, nie? No i, I to jest właśnie, nie wiem, nie wiem, jak, kto pozwolił na takie coś. Były alfy tej gry, były bety tej gry, były na pewno jakieś playtesty tej gry i. Czy ktoś nie zwrócił uwagę na takie właśnie podstawowe rzeczy, jak zmiana ekwipunku, jak, jak głupoty, gdzie cię teleportują, bo jesteś z tyłu, z tyłu paczki. No, nie potrafię ogarnąć tego. Nie. Druga sprawa to jest tak, to jest, to jest gra, która jest loot shooterem, gdzie jest bardzo ważna e, fabuła. E, i powiem wam tak, w grze, gdzie gracie z czterema randomami przez internet, z headsetami na głowie, gdzie wszyscy cokolwiek mówią, to wy tej fabuły, która, no powiem wam tak, postacie, jeżeli gracie samemu, się nie zamykają. Oni cały czas coś opowiadają, coś zobaczą, opowiadają o historii tej tej rzeczy, bo to jest takie, wiecie, science fiction i tam non-stop jest fabuła podawana nam po prostu przez przez rozmowę między graczami, tak? Ale graczami komputerowymi NPCami. I jak do tego jeszcze dołączycie ludzi, którzy non-stop drą yapę i, i wiecie jak to jest grać z randomami na internecie, na słuchawkach, no to po prostu zapominacie o fabule po, po, pierwszej, po pierwszych pół godzinach, po pierwszych dwóch misjach, tak? I ograłem te 10 godzin z jej Access a ja kompletnie nie wiem, o co tam chodzi, nie? Moja gra w tą grę się skupiała na tym, że ja biegłem, leciałem jak najszybciej do punktu docelowego, gdzie się zaczyna strzelanie z przeciwnikami, żeby po prostu mnie ten, wiecie, teleport nie złapał i żebym nie musiał czekać kolejnej... A potem loading. Dokładnie, loading i o, o, olewałem fabułę, nie? Bo po prostu strzelanie, latanie i, i używanie tych zdolności specjalnej, wiecie, jakieś tam rakiety, tarcze i tak dalej, to działa, to jest zajebiste, to, no, to jest po prostu takie, taki dobry serial, dobry film na wieczór, czy przy piwku, nie? I naprawdę nie mam zdania o tej grze, wiesz... My sobie rozmawialiśmy, czy ja kupię The Vision, czy kupię Anthem i tak naprawdę nie kupię Anthema, dopóki oni coś z tą grą nie zrobią. Ta gra w tym momencie jest niegrywalna, albo mogę powiedzieć inaczej, nie ma sensu w nią grać, bo to, że wy sobie pogracie, postrzelacie, to wam nic nie da, to, to, to równie dobrze możecie pograć sobie w Warframe'a, który jest darmową grą i daje praktycznie podobne doświadczenie, minus oprawa graficzna, minus latanie Ironman'em po prostu sobie po, po otwartym świecie ale no, nie rozumiem, co tam się działo w głowach elektroników, że oni to wydali, nie? Bo, bo nie można tu winić Bioware. Nie wiem, czy, czy oni sami na ten pomysł wpadli, żeby ta gra tak wyglądała, czy po prostu oni tylko to robili. No, no nie wiem. No, ja nie wiem po prostu, jakim cudem ta gra w takim w, takim, w takiej no, po prostu postaci wyszła na konsolę i ogólnie jak, jak to się zdarzyło, nie? Tomku to tak, chciałem tylko powiedzieć, że, że na razie nie kupić, bo jej nie ma, tak? To ten. Ale powiedz mi, walczyłeś z jakimiś bossami? Bo słyszałem, że te walki z bossami to jest mech. Znaczy bossy, no bossowie, no Różne misje są, wiesz, tu misja misji jest nierówna, bo... Bo, bo są takie ala strajki, na przykład są, jak DSC, te w to są są te To są, wiecie, to się strongholdy nazywają tutaj i podobno w pełnej w pełnej wersji, czyli nie z tej zj Access, są trzy. Ja przez 10 godzin udało mi się odblokować tylko tą pierwszą, która też była dostępna w, w tej becie, którą ogrywałem i to jest ta sama misja, wygląda identycznie i ona daje nadal tyle samo fanu, co dawała za pierwszym razem, no. Macie wielkiego, kurwa, pająka, który ma po dwóch stronach cztery takie bąble, które trzeba ładować i on jest, no, on jest wypasiony, jeżeli chodzi o zdrowie I, i w międzyczasie wychodzą fale przeciwników na was. No i, i po prostu trzeba uważać na siebie, e, każdy musi coś robić i to daje... No, ta misja daje radę, no jest fajne, ale to jest tylko po prostu strzelanie, tutaj w tej grze się nie myśli, to jest gra idealna pod, pod jakiegoś Netflixa czy podcast, tak? Bo fabuła tutaj kompletnie ginie, a szkoda, bo potencjał na klimat jest naprawdę fajny, wiecie, to są takie klimaty średniowieczne na planecie ala z Awatara, plus połączone z jakimiś mechami, robotami, Iron Man i no, no jest miks naprawdę, który daje radę, ale przez to, że to jest w tej formie podane, w, tej, w takiej formie, że to jest gra przez sieć z innymi ludźmi e, która się opiera na strzelaniu no to ta fabuła tu ginie i, i no, no, no nie wiem no, no nie mam zdania, jestem zaskoczony że takie coś potrafi wyjść w tym momencie w 2019 roku do grania no no, aż, hmm. aż mi słowa brakuje, żeby to opisać Tomasz, to a jak jeszcze grafika na tym twoim Pro HyperX Scorpio robi ci laskę? No, w porównaniu do tego, co widzieliśmy na trailerach Z3, no to jest downgrade, ale jak sobie nie przypomnicie albo nie włączycie filmiku, jak to wyglądało, to, to można się oszukać. Jest ładnie, naprawdę cały, cały, cały ten świat, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ta mapa nasza, no jest przepiękna, są wodospady, wiecie, są jakieś, jakieś roślinność, są starożytne ruiny, jest wszystko tak, jak powinno być i to działa, no. Powiem Wam tak, jakby zrobili po prostu rpg w tym świecie, to bym się zagrywał w to, o Jezus, no i jeszcze, jeszcze bym, wiesz, palce oblizywał, nie? Ale jeżeli chodzi o misje w tym świecie, no to mm, one są strasznie powtarzalne, to jest taki standard standardów, wiecie, e, na przykład bronienie, bronienie jakiegoś punktu przed falami przeciwników, tak? Albo zbierz pięć kluczy, kurwa, które ci otworzą jakąś tam bramę, tak? Albo e, przenieś ten przedmiot z jednego końca mapy na drugi i ukończysz w ten sposób misję, nie? E, i, i, i co jest ciekawe, pomiędzy tymi standardowymi takimi akcjami zdarzają się misje, gdzie na przykład, wiesz, lecicie, lecicie ekipą do, do jakiegoś punktu docelowego, gdzie się spodziewacie ogromnej rozpierduchy, a nagle włącza wam się, wiecie, dziesięciominutowa cutscenka, nie? E, która może się pominąć no możesz ją pominąć, ale potem czekasz, aż reszta graczy to obejrzy. Nie? Więc to jest to, to, to, rozumiecie, no gracie w grę, gdzie się strzela i robicie kolejną misję z rzędu, która polega na tym samym i nagle włącza wam się scenka przerywnikowa, która wam tłumaczy fabuły, poznajecie nowe postacie, które jakieś tam mają kluczowe rzeczy w tej całej, w tej całej grze do, do robienia, ale jesteście przygotowani na akcję, a siedzicie z padem i wiecie, oglądacie filmik, nie? E, po filmiku strzelacie w paru przeciwników i misja się kończy, nie? I znowu loading, znowu podsumowanie, loading, to co zdobyliście, loading, wracacie do huba, loading, wybieracie kolejną misję i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc to, to, jest ciekawe, naprawdę ciekawe, to, to co się tam udało zrobić w tej grze. to, że z powtarzalne misje, to już powiedziałem, że, że, że była podczas normalnej misji, też, też mówiłem. I jest też kolejna y bardzo. Tomu. No, no mów, mów. Więc co to jakiś w plusie mam coś takiego? Bo to, to jest ciekawe: wertykalność mapy, która wprowadza trzeci wymiar do starć. O co chodzi? Nie wiem o co chodzi, bo tak naprawdę możesz tylko latać, a w momencie kiedy latasz, to nie możesz, nie możesz się z nikim strzelać i walczyć, tak? Podczas chodzenia na mapie masz walkę, masz używasz rakiety, używasz specjalną zdolność używać takiej pasywnej zdolności i tak dalej. W momencie kiedy Ale czekaj, tak, się... jak lecisz to nie, nie możesz zrobić nie, tak, nie, nie możesz strzelać. Wyłączasz silniki i zaczynasz strzelać spadając w dół, a potem odpalasz silniki, jakieś takie kurwa na Możesz nie, zrobić inną nie, takiej... nie, możesz zrobić inną rzecz. Możesz przez pewien czas czas lewitować, tak? Czyli lecisz, wchodzisz w hover mode, czyli lewitujesz nad, nad polem bitwy i wtedy możesz strzelać, rzeczywiście. Ale takie typowe latanie... I jak balon, kurwa, jesteś dla innych tak, wtedy, wiesz, dokładnie, meteorologiczny. Nie? I to powiem wam fajnie robi, bo, bo to naprawdę taktyczne podejście zmienia też, e, też troszeczkę urozmaica tą całą rozgrywkę. Bo, bo nie oszukujmy się, to jest zwykły, zwykły taki loot shooter, jak The Division, jak Destiny było. Tylko tu możecie też właśnie szybko zmieniać miejsca, gdzie jesteście. Tu nie ma, nie ma systemu osłon, tak jak, jak, jak było The Division, tak? Gdzie, gdzie przyjmujecie pozycję i się oszczelujecie albo flankujecie przeciwnika. Tutaj możecie to zrobić w ten sposób, że po prostu dwóch jest na ziemi oszczeliwują, a ty w tym momencie się wbijasz w powietrze, zaczynasz lecieć i w połowie lotu zmieniasz, zmieniasz swoją pozycję na, na po prostu unoszenie się na, na ziemię, nie? I no to, to fajnie, to, to daje radę i to działa, nie? Ale jeżeli chodzi o, o latanie jak Iron Man i strzelanie z rakietek czy tam z jakichś działek, to to zapomnijcie i to też jest właśnie takie stracone Są pole, bo, bo, bo to by dodało kolejny, wiecie, plus do, do tej gry, nie? o, wiecie, o takich rzeczach jak na przykład, E, zdobywacie kolejne mody do swojego e, swojego skafandra no, zacznijmy go nazywać skafander bo to, to nie wiem jak ma to nazwać jak jest go szkielet, nazwijmy go skafander tak? i wasz skafander z każdym poziomem odblokowuje nowe miejsca na umieszczenie modyfikacji i te modyfikacje są różne od tego, że możecie dłużej latać bez, przegr bez przegrzania się silników e, na przykład wiecie, każda wasza broń ma plus 10 do, do zabierania demedżu i tak dalej i tak dalej no i te modyfikacje najpierw musicie też e, odnaleźć po prostu w skrzynkach albo wypadają z przeciwników, tylko najciekawsza rzecz jest taka, że wy nigdzie nie macie podsumowania, ile tak naprawdę macie procent demedu, ile macie procent życia, ile macie procent, wiecie, odporności na ogień, albo jakieś inne rzeczy. Nie ma, nie ma w ogóle żadnego, e, żadnego ekranu z podsumowaniem waszych statystyk. Rozumiecie jest, to? Jest jakiś DPS ogólnie twój? Nie, nie, nie możesz tego zobaczyć. Nic nie widzisz. Masz tylko broń, która dodaje wam plus 25% do obrażeń. Ale kurwa, jakich obrażeń? Ja nie wiem, ile ja robię obrażeń, bo gra mi w żaden sposób tego nie tłumaczę, ani nie pokazuję. Nie? Jedyne co jest, to macie swój tak, tak. poziom postaci, który się um, po prostu przez wykonywanie misji i zabijanie przeciwników podnosi. A, a drugi wskaźnik to jest wasza ogólna moc, czyli tak jak w Division y, przepraszam w tym... Y, Destiny, mieliście moc światła, nie? Czyli tutaj ja jestem w tym momencie po 10 godzinach ogranych, mam 18 poziom i mam 160 powiedzmy sobie moc tego mojego skafandra, nie? I, I to mi nic nie mówi, kurwa, czy ja jestem dobry, czy zły, nie? Cały czas przechodzę misję na hardzie. Krystian, o dziwo, przechodzę na hardzie, bo na normalu jest po prostu za łatwo. O, to też dziwne, że jest tam taki poziom trudności, że nie ma tego na przykład jak w Destiny, że sobie wybierałeś, wiesz, normal od, do poziomu i hard też do poziomu. A tu po prostu sobie bierzesz hard i grasz. No, wiesz, kasz, o co mi chodzi? Tak, misję miałaś... na hardzie wykonuję. Każdą misję możesz... Wy tak, wy wy ale, ale, ale wiesz, w Destiny na przykład było normal 10, Hard 15. Ten sposób. No, wiem, wiem o co ci chodzi. No, ale tu no, właśnie no. jest ten problem, bo ci gra nie mówi w żaden sposób, na jakim ty jesteś poziomie i, i tak dalej, nie? Gdzieś te statystyki na pewno są zaszyte, bo inaczej nie byłoby sensu, że ta broń ci zabiera plus 5 do bazowej wartości, czy tam plus 10 do demedżu, ale ty nie wiesz, ile tego demedżu masz, nie? Więc no, to ta gra na każdym na każdym możliwym polu pokazuje to, że nikt nad nią nie, nie myślał. Oni się skupili nad zrobieniem tego świata, tego przepięknego świata, bo to jest po prostu to, co mnie najdłużej przy tym trzymało i gameplayu, tak? No bo lata się, skacze i strzela jak dla mnie bardzo dobrze i tutaj nikt nic złego nie może o tym powiedzieć. Tylko ta gra w tej formie, jaka ona jest powinna wyjść za darmo. Powinna wyjść jako free-to-play, jak Apex Legends i dodać mikrotransakcje, tak? A jeszcze taka, nie wiem, czy ile jeszcze mam czasu, ale taka. Masz, masz spokojnie. Też Ogromna no, bo... głupota tej gry. E, to jest gra, gdzie budujecie swojego bohatera, nie? Swoją postać, nie? Swojego awatara. Chcecie, chcecie, żeby inne postacie, które dopiero zaczywacie, jak inni ludzie zaczynają grę, ty wchodzisz do ich gry i oni wiesz, tak wiesz, szczęka na dół i patrzą, patrzą, ma ten, ten strój, on ma ten emblemat i tak dalej, nie? Wiecie, no, Division i Destiny pozwalało na to w Division miałeś no pierdyliard różnych strojów, koszulek, kasków, no, no wszystkiego, spodni, butów, no po prostu to było wiesz, H&M w grze, nie? Mogłeś zrobić rewie mody. Destiny tak samo, tam były te emblematy, te wszystkie wiecie, shadery do odblokowania, tam trzeba było robić niesamowite rzeczy w grze, żeby dostać kurde wiecie, jakiś kolorek, nie? Który, który zmieniał waszą postać i wszyscy wiedzieli, o, że on skończył te e, ten, ten, ten jakiś trudny quest czy coś. Tutaj jak na razie, macie jeden kask, jeden tors, jedne nogi, jedne ręce i w grze nie wyskakuje wam żaden inny, wiecie, hełm i tak dalej. Możecie jedynie zakupić w sklepiku jeden kask dodatkowy, jedne spodnie dodatkowe Czyli i tak dalej. Czyli wszyscy wyglądają tak samo. Wszyscy wyglądają nie. tak re samo. A re rewio re mody skórki... jak w markecie w Jankach. Ale to tak, nie, nie masz konek, ale jedyne, kolorków, jedyne co możesz zrobić, to pomalować swoją postać w, w kolory Staj. tęczy, albo y, wybrać pierdyliat różnych materiałów, z których jest zrobiony ten jeden kask, te jedne spodnie i te, te jeden busor, nie? Czy tam hełm, nie? Więc no, to jest, co oni robili przez tyle lat robienia tej gry, że, że wy macie tam. Dwie, dwa modele, kurde. Przyznaj no, po prostu, żebyś no, wolał singla zrobionego w tym settingu. Ale, ale, ale Jak najbardziej. Kurczę. Jak najbardziej, tak. Żeby oni pominęli te wszystkie aspekty sieciowe, bo to właśnie tak, jak ja teraz tutaj mówię, to jasny jest obraz tego, że najbardziej wszystko niedopracowane jest związane z, z aspektami sieciowymi. Po prostu wszystko, no wszystko nie działa, to co powinno działać sieciowo od podstaw, bo i Division i Destiny nam pokazało, że w jakimś lepszym bądź gorszym stopniu potrafi taka gra działać i sprawiać frajdę, tutaj to leży no to po prostu tu leży ja mhm. yy, jeżeli bym się dopatrzył jakiś plusów, to na przykład dopatrzyłbym się takiego plusa, że gra zajmuje tylko 30 giga bo ostatnio gry zajmują po 50 giga i w sumie szkoda mi tego dysku a tak 30 giga to jeszcze mogę sobie ściągnąć Eee, no dobra, no, no, czyli, czyli ogólnie. Słuchaj, to, to, Tomek, to wydaje mi się, że ta, ta gra jest gorsza niż myślałem, ona jest chujowsza niż myślałem. Znaczy no to jest ten problem z tą grą. Widzisz? Yy, skończyło mi się to 10 godzinny dostęp do, do, do gry przez jej Access. I przez dwa dni chodziłem z truty i się zastanawiałem, kurwa kupić tą grę czy nie kupić, kupić czy nie kupić, no kurwa po lato bym sobie i bym sobie, ale jak ja mam myśleć, że znowu będzie loading i będę musiał czekać i tak dalej te wszystkie, no, to pierdolę, to, ale no w sumie się fajnie latało i wiesz, dwa dni chodzę tak i ze sobą prowadzę taki monolog, no i postawiłem w końcu na to, że nie kupuję tej gry, czekam aż oni coś z tą grą zrobią, bo jeżeli oni z tą grą nic nie zrobią, to nie ma sensu w ogóle sobie głowy, głowy zaprzątać tą, tą pozycją, tym bardziej, że za, za niecały miesiąc mamy The Division 2, tak? Tom, to, tom. To, to. Tak. tego ja, tak, tak, tak, tak. ja jestem w szoku. Jestem w szoku, nie. Eee, w porządku Tomaszu, w porządku bądź sobie w porządku, no to tak myślałem że będzie pedał, ty dawałeś jej szansę nie, nie, fajnie, fajnie No ale już tak czułem, że a, kurde taki chaos w ogóle te, ty jesteś taki duży, strzelasz do takich ma malutkich no lata, lata się i strzela się przyjemnie tak Okay, naprawdę, ale co, co mi po lataniu, jak przy lataniu nie mogę strzelać? W ogóle czemu czemu ja nie mogę strzelać? Czy to strzelać chyba, że no, masz wiesz, jakieś, nie wiem, no bo dużo już do powiem, poczytania no. na fejsie, to będziesz sobie przy każdym loadingu siedział na telefonie, no i to jest jeszcze jakieś no rozwiązanie, ale i, i, kiedy idziesz na dwugodzinną sesję, wiesz przed snem i już żona śpi, wiesz, chcesz do pierwszej sobie pograć, wiesz te dwie godziny, a potem wracasz, kładziesz się do łóżka i myślisz, że tak naprawdę grałeś 35 minut, to na pewno w kurwia, więc no w sumie nie o to chodzi ale, ja wam powiem, dlaczego nie można strzelać podczas latania, bo byś strzelał się tylko z powietrzem, bo tak naprawdę oprócz jakichś tam pterodaktylów, które w powietrzu latają, to nie ma żadnego przeciwnika, który też lata. Są takie elitarne jednostki i inne jednostki, które potrafią się zacząć lewitować, tak jak wy nad ziemią, tak? Wtedy dodatkowo tarcze włączają i wiecie, najpierw musicie ściągnąć tarczę, a potem ściągnąć ich. I to są jedyne, jedyne jedyni przeciwnicy, którzy jako ja w jakikolwiek sposób się wbijają w powietrze, nie? więc na dzień dzisiejszy w tej grze. Latanie służy tylko i wyłącznie do szybkiego poruszania się po mapie od punktu A do punktu B, no i dodatkowo wkurwiania tego, co jest na ostatniej pozycji, bo go teleportuje i będzie miał loading, nie, więc to jakiś, wiecie, Halo wprowadzi t-bugging, a Antem może wprowadzić nowy poziom trollingu na innych graczach, nie? a sami przeciwnicy też jakoś nie powalają tak naprawdę po 10 godzinach gry ja praktycznie nie wiem z kim walczę, nie wiem o co chodzi, bo to tu się kłania właśnie brak fabuły, raczej fabuła jest tylko w ogóle macie wywalone na tą fabułę ale z tego co się zdążyłem przypatrzeć albo w ogóle poświęciłem chwilę mojej uwagi, żeby zobaczyć do kogo ja strzelam, a nie kropki czerwonej no to to macie tak, przerośnięte homary, macie przerośnięte pająki macie się nad, macie takie nadymające się pająki, które oczywiście standardowo wybuchają kwasem macie ludków którzy wyglądają jak skrzyżowanie żółwi ninja z jakąś kurwa muchą z antenkami macie jakichś tam jakiś dziwnych wojowników, którzy się teleportują macie gości z, z kaskami świecącymi, no taki wiecie totalny miks nawet nie wiem jak mam to nazwać no, nie powalają w ogóle te postacie designem, tak jeżeli chodzi o to Coś dziwne, bo od samej oprawy graficznej i, i designu też jest fajnie, ale, ale no nie po... dziwnie polecieli, bo macie tu połączenie właśnie średniowiecza z totalnym science fiction, nie? Macie takie maszyny kroczące, jak w Star Warsach były te maszyny kroczące i, one, i, i, te, i, i te maszyny służą za transportery w tym świecie. Ale to też jest trochę głupota, no bo e, ci freelancerzy, czyli nasze postacie... Oni potrafią latać. No to po co im te machiny, machiny chodzące, nie? No dziwnie, dziwnie ta gra Naprawdę znowu zaczynam gadać i znowu się denerwuję na tą grę, nie? nie loading. W, w, w, w, w, w, w porządku Tomku, w takim razie jak może, możemy po mało zakończyć, że no, no nie jest to zbyt dobry tytuł i tak jak kiedyś tam powiedziałem, że najpierw Division, później Destiny, a teraz Anthem to widzę, że możesz się tam zgodzić. No, no po prostu elektronicy mi ułatwili wybór. Biorę, biorę the division i tyle i końc, kropka. Nie? Znaczy, czy, czyli okay. jest to kupa? Nie jest, nie, to kupa a, nie jest to kupa. Nie, nie jest to kupa. Nie, nie jest to kupa. A poczekaj, poczekaj. Ja wiem, o co chodzi o Rafałowi. E, dobrze chciał to zrobić. E, ale e, ja, ja, tylko chciałem, ja tylko chciałem powiedzieć, że ja tylko chciałem powiedzieć, że jeżeli macie wyjebane na Anthem, chociaż ja spróbuję, bo mam po prostu i na pewno szcząne, bo, bo multi powinno być fajne, tak żeby sobie popykać bez zobowiązującej zabawy. To słuchajcie, mam odpaloną stronę, na której jest napisane, że za 3 dni, 32 minuty i powiedzmy 8 sekund rusza darmowa beta The Division 2. Będzie trwała od 1 do 4 marca i po prostu zostawmy sobie tam Antema, gdzie jej miejsce, gdzieś tam w kosmosie i prawdziwa gra zacznie się za 3 godziny, aczkolwiek wydaje mi się, że ten Division 2 będzie gorsze niż 1. Ale zobaczymy, zobaczymy, ch chętnie pogramy, pewnie za 2 tygodnie coś pogadamy też o The Division 2 i słuchajcie, tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć nasz 130 odcinek przechodząc do kupy tak, czyli przechodząc do naszego konkursu Rafał chciał to dobrze zrobić słuchajcie na dniach wrzucę pewien konkursowy post na facebooku wrzucę go też na stronie tam napiszę wam dokładnie co chcę żebyście zrobili w podpunktach, nie będzie tego dużo ale będą to proste rzeczy i będzie pytanie konkursowe słuchajcie pytanie konkursowe długo, długo na, na ten temat myślałem więc pytaniem konkursowym będzie żebyście podali jakie były poprzednie główne tematy naszych odcinków czyli na przykład Tomek wpisze że to był Apex Legend a na przykład Rafa wpisze że to był Assassin's Creed Odyssey cała zabawa polega na tym żeby się nie powtarzały więc jeżeli będziecie widzieć, że coś się powtórzyło, to nie wpisujcie tej samej nazwy, bo, bo po prostu nie weźmiecie udziału w naszym losowaniu. Słuchajcie, co jest do wygrania? Do wygrania jest, do wygrania jest gra na Nintendo Switch. Patrzyłem, ona u mnie kosztuje w pudle ko 25 funtów, więc ponad stówkę, więc, więc całkiem przyjemna przyjemna cena. Słuchajcie, to jest grana na Switcha, Nintendo Switch nazywa się Sphinx and the Cursed Mummy. Gra jest z 2003 roku zremasterowana tak pod Switcha. Powiem wam, że nawet pogramy w coś takiego na Switchu, pewnie nawet fajnie to będzie wyglądało kiedyś, kiedyś ta gra miała, tutaj widzę, że gra podobała się 97% użytkowników, którzy w nią grali na Google, jest coś takiego. No to, to, to duże ilości osób na pewno, więc jak najbardziej smakowiny. Konsek, pytanie brzmi jak, jakie były główne tematy naszych poprzednich odcinków. A przypominam, że już jest 129 odcinków, więc wybierzcie sobie co chcecie, aby się nie powtarzały. I jeszcze będą tam jakieś polubcie to, polubcie czy to jakieś takie głupoty, tak żeby więcej osób słyszało o naszym podcaście, żebyśmy byli bardziej sławni, żeby słuchajcie, czym więcej będzie ludzi, tym będziemy mieli więcej gier do rozdania, tak to działa. Słuchajcie, 130 odcinek, myślę, że pomału dobiega końca, było nam bardzo fajnie, jeszcze odpowiadam szybko na Tomka pytanie, Tomku, 8 odcinków było w, w połowie sezonu, więc zaczynasz od Evolution, zresztą to nawet ma No to mam 3 zaczyna... odcinki przed sobą, kłoda no ale jesteś, bo dzisiaj wyszedł jedenasty więc e, słuchaj masz co robić, chociaż proponowałbym iść spać bo już jest dosyć późno po, po 12 już, już mamy wtorek e, ale jak najbardziej masz co robić, I tylko nie chwal się koledze e, taki kolega właśnie e, dobra, więc słuchajcie, 130 odcinek dobiega końca e, dziękuję, że wpadliście pamiętajcie, bezimienny.pl, tam rzucamy odcinki standardowo jesteśmy na radio Black Widow Radio tam też nas usłyszycie no i na YouTubie dla leniwych subskrypcji te sprawy to też mamy taką możliwość no i oczywiście grupa grupa facebookowa grupa facebookowa tam jesteśmy i coś jeszcze chciałem powiedzieć i, i, i, i facebook tak, maila możecie pisać bezimienny bezimienny podcast maopa i to wszystko więc w 130 odcinku nagrywał ze mną. Rafał Rodowieski. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam. Był z nami Tomasz Zawacki. Również dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam. I byłem ja, czyli Krystian a my słyszymy się za dwa tygodnie. Więc dziękuję drodzy słuchacze. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Siema.